Cześć, witajcie w 28. odcinku podcastu Gierkowcy. Ja jestem jak zwykle Piotr Zaworowski i tak dalej. Dzisiaj ze mną w studiu jest Dominik Kowalski. Cześć, cześć. Hubert Bajda. Siemka. I mamy dla was specjalnego gościa prosto z Katowic. Gabriele Subutko. Subotko. S subotko. Subotko. subotko, cześć. To nazwisko jest trudne. No trudne jest. jest. trudne. No nie polskie. Mm, uu. Nie to co Kowalski, no nie? Dobra, to każdy ja, no. powie poprawnie. Dobra, Gabi. Przedstaw się tutaj naszym słuchaczom, kim jesteś i tak dalej. Co robisz? Na czym draż? Jestem community managerem gry Blade Bound. Pracuję w firmie Artifacts Mundi. Gram na tablecie oraz na komputerze. Czasami, czasami bardzo rzadko na Xboxie, ale raczej nie. Dobra, a na pececie w, w co grasz? Bo to jest ważne, nie? Bo gram, na, gram, na, gram, na, gram, na, gram na PC w, w pasjansa nie? W Pasjansę już bardzo dawno mi się nie zdarzyło grać, ale tak, gram w CS-a przede wszystkim. Okej. Okay. No a prócz, prócz z tego, co, co wiem, to prócz tego, że tam pecety i tak dalej, to jeszcze streamujesz, nie? Tak i streamuję też głównie CSA, zdarzałem się inne gry, ale to jest taka, taki zżeracz czasu i przy okazji... Jak już się zacznie trenować i chce się wyrobić chociaż troszkę pamięci mięśniowej, a po drodze jest jeszcze praca i troszeczkę życia, to brakuje czasu już na inne rzeczy. Jasne. No dobra. To słuchajcie, to jedziemy dalej i od razu uderzamy z drugiej rury, bo mamy dla Was niesa takiego dość świeżego i związanego właśnie z Counter Strike'em Global Offensive. Czyli w Dokładnie teraz, w ten, w ten weekend, odbywały się półfinały i finały Elite Major, w którym akurat udało się dostać polskiej drużynie, czyli Wirtusowi Pro. No i wyszło tak, że obejrzeliśmy przed chwilą finał i niestety Virtus nie wygrał. Niestety. Mm -hmm. Ale wczorajsze półfinały, półfinały były bardzo też emocjonujące z Estalia i Mink, nie? No mecz był mega. Ten, teraz mecz był mega, ale, ale, ale nudy, tak? No jak nudny. Emocje w wykonaniu Huberta. Nie, mecz był mega. <śmiech> Nie, to było, było <śmiech> bardzo pracowa. dobrze w końcu zobaczyć dominację nad Brazylijczykami. Cieszę się. Nie, no w ogóle wczorajszy mecz jak tak. oglądałem, a to był jeden z niewielu meczów takich typowo, że się tak wyrażę, ligowych, które, które oglądałem, oglądało się bardzo przyjemnie, bo jeżeli chodzi o... E-sport to nie jestem osobą, która ogląda Counter Strike'a, a głównie overwatcha w tej chwili, więc, więc tak. Znaczy, nie, tu pokazali dziecko. bardzo ładną formę w tym turnieju. Tak bardzo słabo pistoletowo, ale ogólnie bardzo, bardzo no. dobrze. I jestem zaskoczona tym, jak to się skończyło, szczerze mówiąc, byłam przekonana, że to się uda, a jednak. No, ledwo ledwo przegraliśmy 14, 14, 14 było. Tak, hmm. w ogóle jednej dzisiaj, rundy podczas, podczas tego finału ten osta, na tej ostatniej mapie tro, trochę sobie dali, na samym początku bardzo ładnie im szło, a później gdzieś, gdzieś im zabrakło tej werwy i, i się nie udało, nie? No, mam wrażenie, że troszeczkę za dużo tas zostawał sam na koniec. <śmiech> Trzy rundy pod rząd, to chyba wszyscy, tak, <śmiech> chyba wszyscy mieliśmy takie wrażenie. No trochę. Dobra, to to był taki news dla osób, które zachwycają się sportem. Mało tego jest u nas, ale może będzie tego więcej. A teraz jedziemy z następnym newsem i leci to news do Huberta i Dominika dokładnie, bo to tam o ich gierę co? No, y od 3 lutego będzie można zagrać w Ghost Recon Wildlands. Nie, nie The tak The The Division. Wildlands. <laughs> Ghost Recon The Division. <laughs> <laughs> tak. to e wraca The Division pre będzie od 1 lutego chyba, albo... Tak, od 1 lutego jest tak, preload jak... i, i wtedy będą też kody nie? Wysyłane. W ogóle jak tego słuchacie, to już, już jest ta beta, tak naprawdę. I, i można zagrać. No, no, no tak, p... dokładnie, bo to, bo to się zaczyna akurat, jak nie będziecie tak. ten, nie, Nasze słuchać. relacje albo za tydzień, albo za dwa. No, ja jestem mega ciekawy, Dominik chyba też. Oj tak, oj tak. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj chętnie to przetestujemy, zobaczymy jak to działa. No ja bardzo, bo wiecie, ja jestem sceptyczny co do Wildlandsów, nie? Hmm. No, mam dużo, ale. Ale, ale Są mnie tak dosyć umiarkowanie tutaj się emocjonujemy, sądząc po tona głosu. Ja się bardzo bardzo ciekawie. Dominik, ta, jaram się, ale wewnętrznie. Tak, w cichości ducha. Ja bardzo, bardzo chcę zobaczyć i ja wierzę, że tutaj nie będzie zawodu. Nie, no to będzie najlepsza gra. Że... Multiplayer 2017. Aha, już, czyli już dajesz goty, tak? Mm -hmm. Jeszcze do nie wyszła, już dajesz, ja dajesz, dajesz może, mieć rację. Chyba może mieć rację. A tak jak się wracając do e sportu, to ja w ogóle tego nie oglądam. Czy jestem złym człowiekiem? Czy nie. Tutaj... W moich oczach trochę jesteś, ale to w ja moich. To... Ale teraz patrzyłem chwilkę. Dla tak mnie to jest... Ja, na ja w pracy często też. mimo wszystko sobie odpalam na jednym monitorze i tam słucham jednym uchem, cokolwiek się dzieje. Ale z drugiej ciebie. strony ja tylko, tylko CS-a, bo na Lola nie mogę, więc... W ogóle to jest ciekawe z tym całym sportem, że to jest całkowicie specyficzne granie, tak? Takie zupełnie nie no, Powiem ci Choć tak, no do supermocjonaliści. się tak. overwatcha i zagrałbyś Takie. rankingówkę, to te rankingowe mecze są totalnie inne od tych takich tam playowych, który to tak, o, chodźcie, co pobijamy nie? Tylko tu się już musisz tak skupić, przygotować, potrenować wcześniej. To znaczy, a w CS jest trochę inaczej, bo jak grasz w miarę, w miarę ogarniętym składem, no to rzeczywiście jest tak, jak, jak ci, wiesz, proplayerzy pro grają. W sensie, teraz gramy pistoletówkę i każdy kupuje pistolet, nie? Mm. Nie, no to jeżeli chodzi o Overwatcha, no to, wiecie, musicie wiedzieć, to jaką postacią, która tak samo jest w League of Legends, tak, kto jest dobry w byciu supportem na przykład tak i nie pozwolić mu wybrać te postaci, które które są właśnie supportowe, a nie mówić ej, a teraz to będziesz grał Tracer i mnie to gówno obchodzi. Tak to wygląda. No tak, no bo tam masz dużo postaci, jeszcze trzeba się zgrać z nimi. Trzeba się zrezygnować z teamem. więc więc no, to są różne gry, różne podejścia, jeżeli, jeżeli chodzi o. Kompletnie o e inna nie? charakterystyka, dokładnie między CS-em a Overwatchem mm. czy Lolem, gdzie właśnie wchodzisz, jakby oczywiście w CS-ie też wchodzisz w pewną rolę, ale to wygląda inaczej. No, Dokładnie tak. Dobra, to, ten. Że świadczy o tym, że nie to ja, wiecie, Nintendo we mnie mocne. Tak. Cokolwiek ja powiedziałaś, na pewno wiesz, o czym mówisz, tak. Nie Wierzymy, że jesteś ekspertem w tym aspekcie, absolutnie w stosunku do nas. Znaczy ja mam takie wrażenie, że gdybym grał taki sportowo, to w ogóle bym trochę zatracił przyjemność. Na przykład nie do końca rozumiem tych graczy, którzy cały w dwa ciągle grają. Znaczy nie o to chodzi, że ta marka jest starsza tak, i jakaś tam już wiekowa, ale że poświęcają całe życie jednej grze. To jest dla mnie absolutnie szokujące. Tak jakby ciągle oglądać ten sam film w kółko. A wiesz co, a ja mimo wszystko tak robię i ja to, to chyba zależy od osoby. To jest jak z wszystkim. Zależy od charakteru. Jak ja tak potrafię, wiesz, przed, przed meczem, jak mam dobry dzień, sobie godzinę strzelać do kropek tylko dlatego, że ćwiczę pamięć mięśniową. Oczywiście bez jakichś świetnych efektów, żebyście sobie nie wyobrażali. Ale, ale na tym to polega. I jak, jak, jak masz serce do tej gry, to a to jest tak jak, jak z każdym sportem, prawda? Tak naprawdę. Tak, to, to dokładnie tak. Ćwiczenia, ćwiczenia, tak jak w głównym instrumencie, to jest w kółko, w kółko ćwiczenie. Dokładnie. Ja, tak. ja, nie, ja wcale nie mówię, że to nie, nie sprawia przyjemności, tak absolutnie. To nie o to chodzi, ale dla mnie to by było takie troszeczkę monotonne, podejrzewam. Ale każdy chyba sport profesjonalny, tak, czy to e sport, czy tra tradycyjny sport jest jakiś powtarzalny i może w końcu. No, ale kibice, tutaj widziałem, czy słyszałem prawdziwe emocje tej to jest coś niewyobrażalnego, i na żywo to jest najpiękniejsza rzecz, jaka jest to, co ja przeżywałam rok temu na jemie, jak grały moje dwie ukochane drużyny przeciwko sobie. I jeszcze wirtusi przegrali, a na scenę wyszedł mój absolutnie ukochany gracz z drużyny szwedzkiej i cała, cała jakby polska rzesza na stadionie była niezadowolona. Znaczy w w Spodku. A ja jako jedyna siedziałam i byłam szczęśliwa, bo wyszedł akurat mój ukochany gracz. I mój kolega stwierdził, że nie będzie mnie bronił, jeżeli ktoś będzie chciał mnie uderzyć. No, <laughs> zemsty za to, że akurat się cieszę. Przegraliśmy, prawda? Ale no to emocje były bardzo szalone. Ale wierzę, wiesz co? Bo ja byłem na rozgrywkach siatkówki jakiś czas temu. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale byłem na, na takich głównych meczach. I emocje były... Niesamowite wręcz, aż trudno opisać słowami, tak, to tak się udziela euforia, Dokładnie, łapy tak. bolą od klaskania, znaczy ja, ja wierzę, że e sport może tak samo być emocjonujący jak y, tradycyjny sport, właśnie jakaś siatkówka, absolutnie w to wierzę, nawet na skokach, okazuje się skoki są na ciaski relatywnie takie monotonne, tak? bo facet zjeżdża i leci i ląduje, telemark ewentualnie, a okazuje się, że jak to się na żywo ogląda, to no, bolą ręce od klaskania, realnie, po prostu żywym ogniem płoną, także rozumiem, rozumiem te emocje. Chociaż nigdy, ja w ogóle w CS-a nigdy nie grałem, uwaga, to jest jakie wyznanie. Nie, tylko no nigdy. nigdy. Znaczy grałem Half-Life'a. To znaczy, ja mam że... 700 godzin w CS-a. nie najgorzej. Właściwie Hubert jest ekspertem. tak. tak tutaj, Ale no wiesz, znaczy... jak ja ostatnio grałem dwa lata temu. No tak, raczej byś wiele nie w obecnie, podejrzewam. Mm. Musiałbyś do tego po prostu wrócić. I... No, musiałbym mieć jakikolwiek komputer, żeby w to zagrać, bo... Masz na mata. Moim, na moim tak, Macu tutaj nie no, w CS aha, w 30 mako. fps-ach. Nie, bo zasadniczo w CS-a teoretycznie dużo nie potrzeba, to nie jest stale nowa gra i tak dalej, ale jednak sama gra była tania, niby dużo nie trzeba. Ja gram na najniższej grafice, jaka jest, a mimo wszystko potem, potem dochodzi myszka odpowiednia, klawiatura, to wszystko musi być już pod CS-a i słuchawki, cały komplet. Szok w ogóle. To, jest, to brzmi niesamowicie, że, że taki trzeba przygotować, żeby żeby dobrze grać. Szok. Wiesz, trzeba, ale, nie trzeba, ale, nie wierzę, wierzę. ale to, jest, to jest kwestia wygody, a poza tym, wiesz, takie potem jarasz się, bo na przykład masz myszkę, która którą grają pro, pro ona jest faktycznie bardzo wygodna. A jeszcze masz na niej taki skin, jak jest w ces i ona jest z wzorem z CES-a, i wszystko to jest takie, wiesz, wow, fajne. I no albo drewniane. gadżeciarstwo. Pod, pod wczoraj właśnie z Powem Kozmierczaczem, Kozierczykiem, Ko, przepraszam. Z Pawłem Kozierczykiem rozmawialiśmy. To antagonistka na. na... Podkładce pod mysz, na której gra na przykład Snatch, nie? Dokładnie ta sama, dokładnie ta sama podkładka, i to jest takie fajne, nie? No ja mam dużo ustawień podpatrzonych z mojego ukochanego gracza i myszkę i tak dalej, także wiesz, no jak, jeżeli czerpać inspirację, to najlepsze. To no, najlepsze, jasne. No bo jak to cały czas sprawa Friday. Nie, ja, wierzę, a wierzę, że to może emocjonować i dawać wielką no, znaczenie. Skropą Overwatcha to ci pokażę. No. Właśnie, Overwatcha ja mam w końcu tak kupić no, ja, ja jako jedyny zostałem Nie, jedyny został. nie ja, ja też nie mam Overwatcha jeszcze Aha, to nie, jesteś, nie jestem sam Nie, nie, nie, <laughs> nie jestem ja cały czas sobie obiecuję A powiedz Gabi, ty w ogóle grasz na Bo tam wspomniałeś taką nazwę Tajemniczą Xbox, to na łanie Czy na czym starszym? Oj nie, ja mam starszego Xboxa, wiesz Bo um, nigdy nie byłam jakby człowiekiem konsolowym ale jakiś czas temu postanowiłam, Kinek. że spróbuję, miałam kiedyś Wii i kupiłam Xboxa starego, kupiłam kilka gier i w ogóle, w ogóle go nie używam prawie nigdy. Tylko no, czasami w Injustice z kimś pogram i zabieram się do Mass Effecta dwójki, którą mam i tak jakoś nie mogę. No teraz te gry są we wstecznej kompatybilności, więc... No bo my głównie konsolowi, nie da się ukryć. Chociaż no. ja zamierzam troszeczkę do biblioteki Steama tam sięgnąć też za tytułami starszymi, bo jakoś tak troszeczkę chcę sobie rozszerzyć horyzonty. Teraz ja też chciałam sobie tak. rozszerzyć horyzonty, ale jednak jak jesteś nauczony, a szczególnie z taką precyzją, używać tej klawiatury Absolutnie. i myszki, to potem, tak, tak. wiesz, jak ja w ogóle nie umiem używać pada, dla mnie to jest coś koszmarnego, żeby się nauczyć. Wiesz, że kiedyś się uda. To ja uwaga. się rok przestawiałem, bo jakiś, jakieś dwa lata temu właśnie się przerzuciłem z pc na konsolę i się rok przestawiałem po prostu. Ja celowałem w głowę, a mi gdzieś ten kursor jechał dokładnie tak. Innym to to teraz uwaga dla takich osób, które, które mają problem z przestawieniem się. Z tego co <śmiech> wiem... tak mam poradę... Tak, mam, mam poradę konsolowców. <śmiech> nie? Porada konsolowców jest taka, że e, jeżeli chodzi o Xbox One przede wszystkim, e, wspiera w tej chwili klawiaturę i myszkę. No ale Kaman, nie będziesz grał na <śmiech> klawiaturze To nie Ja sobie wyobrażam już to, że? No. Ale to wiesz... Ja to... sobie wyobrażę, że masz klawiaturę na kolanach. <śmiech> Poza I bok na stołku myszka. Nie wydaje mi się, żeby <grym> jakakolwiek rada. gra to wspierała. Mm, ja obawiam ja się, że to nie działa. Kortyki chyba wspiera, jeżeli dobrze pamiętam. No co? gracze no, no, to, no, to to to to, z klawiaturami i myszkami by rozwalali wszystkich. Nie może nie, być bo, tak Pamiętaj, że Amerykanie nawet nie, nie skumali tej informacji, że można podłączyć klawę i myszkę. Nie, to nie wydaje mi się, żeby to było tak prosto. Podejm prosty. podejmowałem taką próbę i to chyba nie za bardzo działało, hmm. ale to ab absolutnie Nieważne. Po ten... się... Poza tym obracanie się na padzie to jest jakaś tragedia, masakra, mągiła. Właśnie ja nie mogę na razie opanować góra, dół, lewa, prawo, za dużo na raz, i... ale wierzę, wierzę. Ja zawsze, zawsze wierzę, że kiedyś coś się... No ja, dla da... mnie to nie był problem, dla mi hmm. na pc i na konsolach, więc... Rok czasu mi zajęło. Teraz no. Nawet teraz nie, nie za bardzo umiem celować, ale już jest lepiej. No, no, w sensie widzisz, nie, to... ktoś idzie, ja mam go na celowniku i ten nie, nie mogę trafić. No, no widzisz, nie, to ja nie mam problemu. Ja siadam, biorę pada, coś to biorę myszkę i i No problem, nie? No tylko wiesz, no ja i przez całe życie grałem na kawiaturze i co? W cs jeszcze 700 no, godzin. Ja, ja się nauczyłem po prostu przestawiać, jak było dużo konsol i, i komp, więc wiesz, wiesz jestem multi, multi, człowiek renesansu, jak to mówią, nie? Człowiek. jeśli chodzi o wsługę pan ogarnie. dobra, słuchajcie, to jedziemy dalej już nie o sporcie, chwilę o moim ukochanym Nintendo Wiem, Piotrek nie, chyba wiesz, że rzut a troszeczkę się Tr -tracimy ale, Cię, tak Piotrek, tracimy Cię Piotrek chyba przejdziemy tak, tak. dalej <laughs> ha, ha, ha. dobra, <laughs> słuchajcie e, jest taka sprawa, że jak dobrze wiecie w, jak była prezentacja Nintendo Switcha e, pokazali nam całe dwie gry, że będą na premierę, że będzie cała Zelda i całe One to Switch i wszyscy, będzie tylko One to Switch i w ogóle kto to będzie grał i tak dalej. Okazuje się, że nie będzie to tylko to, bo zostały zapowiedziane parę innych gier, takie jak na przykład Mind of Isaac Afterbirth plus, e, tak jak e, I Am Setsuna. Wiem, to są starsze gry, ale jednak warto ja, no to są skończyć. tylko porty i remastery, no to nie są nowe gry. Nie są nowe gry, ale na przykład Bomberman, Super Bomberman Air, o Little World of glue, Little Inferno i Human Resource Machine to już w ogóle jest inna sprawa, że będzie. Tak, bo to też jest port. a 5, tam. No, te armsy, no to wiadomo, też będą. Ale co ciekawe, sam, sam byłem w szoku, dowiedziałem się, że będzie taki mały indyk, który się nazywa Konstruktor. I to jest dość ciekawe, że, że ta drap powstaje i będzie w ogóle dostępna 28 kwietnia. Więc dla osób, które gdzieś tam chętnie po tego switcha sięgną, to, to warto się zainteresować. Ja tam przejrzałem dokładnie, mam też tam na swoim takim blogu, który podlinkuję gdzieś, może w opisie, jest zrobiony wpis z listą gier na switcha, które ciągle się tam aktualizuje, jak dochodzą nowe informacje. Więc możecie to tam zaglądać, nie? No to tyle o Nintendo w tym odcinku, żeby nie było za dużo. Zawsze zawsze coś tam wciśniesz. Nie, no oczywiście. Błysnę jutro w pracy przed moją koleżanką, która czeka bardzo na Switcha i że, że coś wiem, także dzięki. O, nie, no proszę, jak, jak będziesz miała pytanie co do Nintendo, no to wal, nie jestem może jakimś super ekspertem, ale... W tutaj w, w dronie tych ignorantów. Że się Będziesz tak wiedział, że całe 5 gier wychodzi na Switcha w premiery. No, wiesz co? To, to, jest więcej, jest to, to jest więcej niż to, co wyszło na Xbox One i PlayStation 4 w no, premiery. Wątpię. PS4 e, miał pod dużo względem, gier. Pod względem wielkości tej gier, w sensie w cudzysłowie wielkości. E, jest to, na, to są na lepsze tytuły no, niż to, co tam wchodziło. No halo, wiesz, no PlayStation 4 miało Killzone i Infimusa. Na premierę. To nie, infamous nie wszedł na premierę. Ostatecznie. No to nie Chim wiem, dwa miesiące po premierze. Dość, dość, no ale to właśnie to. No te, no. te gry na Switcha nie są wcale takie złe, jak się wszystkim wydaje. Wierzcie mi. No ale nie są, bo dalej. już wszyscy nie będziemy, nie grali. Nadać, nie będziemy wszyscy nie teraz grali. chęcić Nintendo. Jedziemy dalej. Zakończmy to pozytywnym akcentem. Dziękujemy za informację. Dobrze. Dziękujemy. Ten mocno. temat i tak zawsze będzie wracał, bo Piotr jest ambasadorem tego tematu. Tak, teraz. nie, słuchajcie, jak będzie w ogóle premiera Switcha, no to macie przerąbane, nie? Nie, tam pozytywnie do podchodzę. Ja mogę ja już z, tego z góry... podchodzę, ja, zawsze spokojnie. Ja mogę was, was z góry tylko uprzedzić, że w przyszłym odcinku najprawdopodobniej posłuchacie od Radon Kłoście 8. A jeżeli dobrze pójdzie, to usłyszycie jeszcze raz o Yoshi's Woolly World, więc wiecie, będzie Nintendo dużo. No. no i dobrze, dobrze, niech się tworzy ta treść. Dobra, to teraz jedziemy szybko, może sta szybko, szybko w, w ogóle Gabi pytanie, Ga grałeś coś specjalnego w tym tygodniu, czy, czy, czy nie? Czy tylko w CS i Wiesz co, w tym tygodniu ogrywałam trochę hopy artifactsowe, także nie wiem o ile jest to specjalne, bo ja się dopiero wdrażam w ten świat. Dla mnie to jest coś nowego. A dla mnie też, wiesz... Ja, ja, ja tam na mobilce próbuję grać. Ale grasz na komputerze czy na mobilnej platformie? E, na, na komputerze y, pamiętam, że chyba wy mówiliście o tym w zeszłym podcaście i mi jest bardzo niewygodnie na... Podziwiam ludzi, którzy potrafią w to grać na telefonie za mały. Ja nie potrafię, ja muszę na komputerze. Ja, mm, mm, właśnie do tego chciałem nawiązać. Ja próbowałem grać w, w trybach tajemnic bo były bardzo jakieś duże promocji <głos> i zakupiłem na, z ciekawości i nie jestem w stanie. Jednak te, tego typu gra wymaga. Tam jest dużo tych takich drobnych elementów i bardzo szczegółowe. Można na tablecie by się dało, ale jeszcze nie próbowałem. Ja, ja, ja jestem komputerowcem, więc ja nie mam kompletnie problemu. Zainstaluję sobie ze Steam, mam na Steamie dużo tak naszych tak. hop i e, tak jest mi najwygodniej. Mhm. Ale w ogóle super, super, że i tak dobrze, że wspieracie mobilne moim zdaniem, bo na tablecie. Ja, ja będę próbował i zobaczyć, czy uda mi się coś ograć, bo, bo nie daję za wygraną jeszcze, ale coś mi się zdaje, że to na kursory to najlepiej się sprawdzi. Kursor będzie bardziej precyzyjny, też mi się tak wydaje. Tak, tak, tak. większy ekran. wydajemy shake, na wszystkim, no, praktycznie to to znaczy Powiem się więcej, da, na Windows Phone'a są. Bezprawda. Są na no, Windows Phone, to jest no, w ogóle takim szokerem i teraz niedługo jeszcze będę na Apple TV, także... Wow, wow. przepraszam, że mogę, czy mogę zadać takie niewygodne pytanie czy to się w ogóle na Windows Phone nie sprzedaje? ktoś to kupuje? A, I... nie zajmuję się hopami A, ale w najwyraźniej w ogóle... tak, skoro wydają kolejne to samo przez siebie odpowiada no. Wiesz, jakby, tak, tak, jak coś się nie sprzedaje to raczej by nie powstawało kolejne więc no, chyba no, zdecydowanie tak. tak zdecydowanie tak no, Windows Phone to w ogóle jest ciekawy temat jeśli chodzi o aplikacje Pozdrawiam no, a... mojego szafa, który posiada właśnie to cudowne stworzenie. A, może dlatego <gry> wydają gry. <gry>, gry. Tak dla Szymona. <gry> Dobra. Faj fajnie, że, fajnie, że wspieracie tę platformę jednak. Znaczy ja uważam, że mobilki warto wspierać. Tylko się ostatnio tak podupadają. Dobrze, że Bladebound jest. Jakoś tam ciągnie to wszystko. Je! Cichutkie jej. Dobra, czyli... I to jest moja ulubiona gra na mobilki, także co mam powiedzieć? No dobra. To jedziemy szybko z naszymi przygotowanymi giereczkami. Ja tutaj widzicie, nasz gość gra w hopy. Jeżeli chodzi o mnie, o hopy, to nadal mam gdzieś tam w czeluściach z botsowego dysku Enid Matisa. Mam jeszcze Jezu, Mam trzy hopy od Nie mm, Ja mam jeszcze nie odpaliłem. Enigmatisa i tryby tajemnic chyba. Mm. Chyba też mam. Ch chyba w tryby tajemnic. tylko grałem. Chociaż... Mówię, mam, mam trzy hopy nieodpalone ani razu zainstalowane, czekają. Eee, no, pytanie na co? Wierzymy, pytanie że na kiedyś co? się za nie zabierzesz. No, ja, raz... oczywiście, ja, ja mam bardzo, tajemnicę. bardzo dużo hop na Steamie, ale jeszcze się za nie nie wzięłam. A moja pierwsza hopa mi się bardzo spodobała, ale nie zaczęłam od Nikotisa który jest takim klasykiem i wszyscy go uwielbiają. Zaczęłam od czegoś kompletnie innego i bardzo mi się wtedy to spodobało. To jest taka, taka miła przerwa od stałego bycia czujnym w grze, co mi towarzyszy na przykład w CS-ie albo właśnie w Blade Boundzie. Trzeba cały czas czuwać, bo cały czas chce coś cię zabić. Mm, mm. Można się zrelaksować, usiąść z herbatką. Z herbatką, dokładnie. A bądź kawką. Nie, no takie gry są też potrzebne, takie właśnie uspokajające. Dokładnie tak. Ja, ja przyznaję, że ten, że teraz gram w teorii core na akorda i tak nie udało mi się ukończyć. To powiem, powiem parę słów, ale to... To od to razu chwilkę. o nim powiedz. Od razu? Jak ja czy, zacząłeś? W ogóle Z Cicorem ikore, jest taki problem, że to jest... Na razie tylko mogę powiedzieć, że to jest cudowna gra. Wspaniałe mechaniki, w ogóle interesujący świat. Ja mam wielką nadzieję na kolejnego Ricora, ale nie ukończyłem, a ustaliliśmy, że jak ukończę dopiero mogę opowiedzieć w pełni. Ale naprawdę starałem się. Grałem w ogóle kilka dni z rzędu, po dobre parę godzin i ta gra ma tak długą końcówkę, jest, nie wiem, czy ten twórca jest chyba Japończykiem, mi się wydaje. Tak, to jest japoński twórca. Tak, i to w ogóle tak czuć, tak czuć, że on po prostu stawia przed graczem tak potworne wyzwanie, jak na, jak na moje, w mojej skali to jest jakiś kosmos. Gdyby się słyszał jak ja tam kląłem w ogóle, to było coś okropnego. Szpetnie, Posłuchałbym. Na chwilę. <śmiech> Mówię A naprawdę, serio. byłem wściekły. Znaczy, o, o wiecie chciałem... co? To jest bardzo dobra tak. sprawa, y ja kupię Ritora, albo jeżeli Dominik mi go pożycza, bo zobaczymy jak to będzie, to ja zrobię, będę streamował Ritora i będę go streamował dosłownie 1 do 1 tak, jak będę grał. Obiecuję. Nie wiem, czy dasz radę, bo to jest chyba 30 do 50 godzin. Don't Nie wiem, czy jesteś gotowy na takie wyzwanie. Tuory zrobię, zrobię w... Będą, będzie w częściach. A powiedz, powiedz Gabi, ta marka jest w ogóle ci znana, bo to jest nowa marka w świecie konsol i jest na PC. Żeby było jasne. Nie jest mi znana, tak właśnie was o, słucham. szkoda, szkoda. Ale to no, zachęcamy do kolejnego z rzędu odcinka. Pokazywane. Tak, tak, tak. Dwa razy z rzędu było pokazywane? Tak. tak. E, dwa lata temu było pokazywane taki gdzieś nie, był nie, taki temu... reveal trailer. Taki, wiesz, taki... Ta, pojawiło się logo i pojawił się pies. I to było tyle. Tak. I no, to, to był taki typowy <śmiech> trailer. Wiesz, minuta, dwie. Mhm. Może teaser. teaser to, nie, o, o, o, to, nie, trailer. to nie, to był teaser. To był teaser, że będzie trailer, nie? Mm -hmm. no, a tak trailer się pojawił jak... rok później. <laughs> w, każdym, w każdym razie ja zachęcam, tak jak do kolejnego odcinka, bo ja już powinienem ograć i będę bardzo emocjonalnie opowiadał, bo to jest wspaniały tytuł i chcę o nim dobrze, uczciwie opowiedzieć, więc chcę go zakończyć. A autentycznie... Przepadam godzinę... temat. Nie, no, okay. Dobrze, czyli... dobrze. Dobra, no, teraz czy jest zmotywowany, żeby siedział dziś i noc i grał, żeby w końcu. jest ale naprawdę, wiecie, tylko jedną rzecz jeszcze powiem króciutko, że to jest, dawno, dawno nie usiadłem do gry tak uczciwie, że wszystko inne zostawiłem, wszystkie inne tytuły, oprócz blajba, rzecz jasna, bo on tam zawsze jest w moim sercu, będziemy o tym mówić, bo to jest małe i tam można sobie na chwilkę usiąść, ale autentycznie wtopiłem się całkowicie w ten świat, naprawdę autentycznie, dawno tak nie zrobiłem, że poświęciłem się zupełnie i polecam takie granie właśnie, w pełni zaangażowane, nie, nie, nie odciągając się innymi tematami. Ale to będzie w kolejnym odcinku, już tak naprawdę porządnie przygotuję się. Przygotuję wow. się w pełni. No, nie, no, to, to ja szanuję takie podejście. Uczciwie. <laughs> Uczciwie. No bo nawet no, ten tytuł jest tego warto, nie jest bardzo niedoceniony. I, I postaram się, aby to było naprawdę dobrze powiedziane. Może raz mi będzie takiegoś takiego chaosu w moich wypowiedzi postaram Dobra. się. To Zobaczymy. To tylko tyle. Eee, to teraz chwilę do, lecimy do Huberta, bo w ten weekend nie? To był ten weekend. Eee, tak, to był ten weekend. By była be beta... For Honor. For takie Honor, to, to, ja, ja bardzo, co? Zanim, zanim Hubert powiesz o For Honor. Uh, wiecie co mi się w For Honor bardzo podobało? Jak na E3 wyszedł pan z wielką brodą i powiedział, że ja jestem wielki pan z brodą, mam nazwisko, ja wielki młot, kurde ten <laughs> i robię gry nie? <laughs> to to i tak to mimo. dla mnie wyglądało i ta gra mi się wtedy spodobała, ale jakoś no właśnie, nie. dlaczego wszyscy tą grę olali? Dlaczego nikt nawet nie zainteresował się tą betą? Bo to jest... A mówisz o nas teraz? Tak. No bo jakoś no tak zapomniałem w ogóle. Że, bo to że jest dobra gra, to jest naprawdę dobra gra. Ja Hubert, włączyłem. A powiedz Hubert, powiedz Hubert. No. Sorry, tak ładne słowo. ale powiedz czy jeszcze jest szansa, że typowy Kowalski może zagrać? Jest tylko w ten weekend, czy tak. będzie dłużej? Jak to jest? Tak. Premiera jest z Walentynki. Już niedługo. Chyba no jutro blisko, wyłączają u. serwery albo dzisiaj. Nie wiem. A, no to już po jabkach. No dobra, hmm. ale ja grałem w Record. A poza tym tak, to jest zamknięta ja beta, więc musiałbyś jakoś sobie załatwić klucz jeszcze. Tak, bo to klucze były, no. Hmm. A, no to, Hubercie, to nie możesz nam nic zarzucić. No jak tak, nie. opowiedz nam o, tym, o tej grze For Honor. Opowiedz nam beta, no. Opowiedz eee, opowiedz. no dobra. To eee, cudowne Wiecie co? To jest dziwna gra, bo... Mm, to jest dziwna gra, y, bo... Bo co? Bo, bo, bo, jest bo są duzi faceci z wielkimi mieczami i masz tak, tak, przerost formy nad treścią, tak? Inaczej. Wchodzimy do gry. Są trzy frakcje. Wybieramy jedną z trzech frakcji. Są, mm, są rycerze. Są rycerze, jest średniowiecze, coś tam. Nie, to nie. I... To nie jest tak. Są rycerze, są e, wikingowie i są... O, Japończycy z takimi dziwnymi ostrzami. Samuraje. Samuraje, o, dokładnie samuraje. Wybieram Ostrzak. jedną z tych, z tych klas i ona tak jakby do, z nami już zostaje do, nie wiem, do końca sezonu albo w ogóle. Tego niestety nie mogą prześledzić, bo grałem, nie wiem, z pół godziny albo godzinę w tą grę. I menu główne to jest tak naprawdę jedna taka duża mapa. Ta mapa jest podzielona na parę terenów, o które walczą właśnie te trzy frakcje. I to jest dosyć ciekawie zrobione, bo każdy sezon ma tam jakieś 10 tygodni i w tym sezonie y, samurajowie, wikingowie i rycerze walczą o te tereny. I ten, ta frakcja, która będzie miała najwięcej terenów, wygrywa. A walczy się na trzy sposoby. Są walki jeden na jeden, cztery. 4 na 4 i chyba 2 na 2 z tego co widziałem. E, tak naprawdę tylko grałem w te walki 1 na 1 i 2 na 2. No to 1 na 1 polega na tym, że to jest 1 na jednego gracza, nie ma tak naprawdę nic, tylko gra się do 5. E, no, tak po prawie... prostu pojedynek. No. Tak, tak. To jest taki pojedynek. E, to jest tak naprawdę pojedynek i no nic więcej, Nic więcej, nie, nie ma żadnych, żadnych więcej atrakcji. Na jeden, no. Ale na, przy dwóch na dwóch rozumiem, że graj z jakimś randomem, tak? Mm, tak, tak. To, to są gry z randomami, ale chyba można, można było się w tej becie połączyć z kumplami normalnie i zagrać. E, po jednych 4 na 4 jest dużo ciekawszy, bo są trzy punkty, to jest takie Capture the Flag i no, trzeba jak najdłużej w, przytrzymać te, te trzy punkty na swojej stronie ale pojawiają się jeszcze tacy mniejsi żołnierze, bo my jesteśmy ogólnie takimi wielkimi facetami i pojawiają się tacy mniejsi żołnierze, którzy z jednej i z drugiej strony, którzy starają cię jakoś utrudnić. Oni walczą ze sobą oczywiście i walczą z tobą i starają się tak, ich jest no w gromadzie ze 40 i po prostu starają się utrudnić dojście do siebie i dojście do tych punktów. I wiesz, jak 40 chłopa cię bije nawet mało chapeci zabiera, ale to jest dosyć wkurzające i trzeba ich zabijać. Mm. Walka też jest dosyć ciekawa, bo jesteśmy takim wielkim chłopem nie? i on się nie porusza zbyt szybko. Cała walka polega na tym, że przytrzymujemy jeden przycisk, włącza się taki tryb walki i mamy obrany i atak. To polega na tym, że mamy ten cały topór, czy miecz, czy cokolwiek, i możemy go przełożyć w prawo, w lewo albo w górę. I jeżeli przełożymy go w górę, to przeciwnik widzi, że przełożyliśmy go w górę i musi szybko przełączyć na lewo i nas zaatakować. Ale jak on przełączy i my też przełączymy, to od razu zbijemy jego cios. Te, te mhm. walki są dosyć ciekawe, bo one są takie dosyć ciężkie. To nie, jest, nie ma tej lekkości w walce, tylko one są takie dosyć turowe i... S są dość powolne pewnie. Tak, i... dosyć powolne i takie na refleks po prostu. Mhm. Tam Prawda. są jeszcze, jest jeszcze parę zagadnień w tych walkach. Takie jak, nie wiem, można nacisnąć X i się zbije całkowicie przeciwnika z nóg. E no, ale to trzeba też wymasterować tą grę, bo no, w pół godziny ja nie, nie za bardzo tam umiałem się odnaleźć. Nie, no to powiem ci, że zaciekawiłeś mnie foronorem, bo nie sądziłem, że znaczy... Znaczy inaczej. Przy e mi się to podobało, ale później jak patrzyłem na gameplay'e, to tak... Mnie nie w ogóle zadziwił ten tryb 4 na 4 bo to jest maksymalna ilość graczy na arenie. One są stosunkowo małe, te areny. Hmm... Nie, to powiem ci, że jest, jest to dość interesujące. Będę, będę śledził temat, bo jeżeli ta gra będzie powiedzmy tańsza, to jest szansa, że ją kupię. Bo... Oj, myślę, że będzie 220 kosztowało, normalnie. Na, na samym początku? Na pewno. No, tak <laughs> to jak Ubiso. Steep, nie? nie no, wiesz, jak ma się czterech kumplik, z którymi można zagrać się, to naprawdę gra się świetnie. Mm, no bo no tam właśnie, to się nie wiem, trzeba to to do tego podejść. No. Nie? Mm. To też jest ciekawe. Znaczy, A... wiesz, jak widzisz, że twojego nie wiem, wikinga atakuje jakiś samuraj, to automatycznie starasz się mu pomóc i podbiec, i, i wiesz, i na dwóch staracie się go rozwalić, nie? Mm -hmm. no, mm -hmm. ta mapa jest na tyle mała, że jak się ustawisz w dobrym miejscu, to widzisz wszystkich przeciwników i Dzieje się też dosyć dużo, bo właśnie latają te małe, ci mali żołnierze, jest jak jakiś ogień podpalony, wiesz, cały czas coś się dzieje na tej mapie, to nie jest tak bardzo statyczne. Rozumiem. Ogólnie ci się podobało? Tak, tak, tylko no nie miałem z kim zagrać, no, wiesz, dwie rundy sam zagrałem z randomami i to było w sumie tyle. To było w A te... to jakoś zapisywać tej bety? Jakoś były jakieś zapisy? Tak, no były no zapisy. Podsyłałem nawet. Kurczę, w ogóle jakoś umknęło mi to, przyznaję, bez bicia. Absolutnie. Szkoda, szkoda, że tego nie zobaczyłem, no ale nie no wszystko to... ma zobaczyć zawsze. No właśnie. Tak. To, tak. karen... Wiecie, co, znając Ubisoft będzie jeszcze jedna beta. Tak, pewnie to będzie otwarta. I to tak. myślę, że w przyszłym tygodniu tak, co, Coś mi się wydaje, że będzie i, i bardzo chciałem zagrać jeszcze. A to Słuchajcie, jeżeli to wychodzi 14 lutego, a tak tutaj pamiętam, że właśnie tak miało być, no to zostaje tak naprawdę przyszły weekend na zrobienie otwartej bety. Mm. To nie jest no. dużo czasu. To nie jest dużo czasu. Kto wie, jak to wie, może zrobią. Mam nadzieję. Ogólnie jesteście, jesteście zainteresowani, Dominik, Gabi, tutaj. Znaczy na ja, ja bym chciał sprawdzić, jak wszystko tak. Ja jestem ciekaw nowych rzeczy cały czas. Tylko troszeczkę chcę w końcu nadrobić moje zaległości, bo wiadomo, że parę premier teraz będzie. Będzie Wildlands, będzie Syberia, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Mm. czy parę słów. W ogóle właśnie, Gabi, tak, ja tak lubię tak skaczać po tematach. Czy Syberia cię ciekawi, bo też będzie na PC. Kojarzysz taka przygodówka? Tak, tak, tak. Kojarzę i jestem ciekawa, czekam, pogram. Zdecydowanie. A, widzisz, wyczułem, że to może Cię zainteresować. Wiedziałem, <grym> wiedziałem. Tak, chciałem, żeby to trochę cię tam zaktywizować, bo tak żebyś nie tylko nie słuchała tylko nas, jak to opowiadałem jakimś fajonorem. Jest, jestem jestem tych. aktywna, e, <grym> jestem aktywna, bo w tym momencie gram, także. <grym> <grym> przyznaję, przyznaję zdarzyło mi się szybko arenę zrobić. <grym> Ja Właśnie tak, Choda, się tak po cichutku sobie tutaj w Blade Boundach gram, więc... <śk> Coś nas z łączy w takim razie. Tak, chłopaki Bandzie nie zrozumiecie o co chodzi. O Blade za chwilę, ale jeszcze szybciej Dominic. Tak e, opowie opowiedz nam o e, <Nie> um, to która nie jest super ładna. I dżet, tura... Nie, poczekaj. Nie, nie, nie. Dobra. Ty już tu nie zaczynaj tu swoje swoje super ładne. Widziałeś ją w ogóle? Grałeś? Nie grałeś? Ja jestem mega e, wy, my, my zainteresowany, ta, czy... co Dominic teraz powie. Spokojnie. E, czy dobra, zapowiedz o jakiej grze spróbuję opowiedzieć? Chociaż Dobra. Słów. E, Dominik próbuje opowiedzieć o drze, która jest, jakby to powiedzieć, dniem jest z grą. życia detektywa. To nie jest nie gra, no, to jest tylko, interaktywny nie. film, w którym się o, idzie. Interaktywny Właśnie. film, dobrze, dobrze, dobrze się zaczęło. Dobrze, nie. powiedz ten tytuł, że zaczął mógł mówić. <laughs> Mówimy o Virginii. Tak. Tak, w końcu udało mi się tą grę ukończyć? Znaczy grę. No właśnie, Hubert, czy to jest gra? To nie jest To gra. nie jest gra, nie? Znaczy, to... nie wiem, to jest, to, czy to jest gra, czy znaczy, dobra, jest trochę mechaniki chodzenia, czy jest to symulator chodzenia? Nie da się ukryć. No wiesz, nie, ale nie nawet te gry robimy, Tatel, to... albo, albo i ten Carter, on miał więcej tych mechanik growych, I a tu się tylko idzie do przodu i, i to jest wszystko. Tutaj mało tego, znaczy dobra, to może spróbuję po kolei, bo ty, ty grałeś, a czy ty oglądałeś, grałeś, ja też ja nawet w pewnym momencie przez to, że miałem długą przerwę, to zacząłem zupełnie od nowa. To Przyszedł, jest jedna rzecz... drugi raz? Nie, w końcu nie. W końcu nie, bo rekord, rekord jest na wszystko. <laughs> tak naprawdę. Tak jak mówiłem, poświęciłem się. Jeżeli chodzi o Virginie, ja będę chciał się do tego wrócić, bo tak jak mówiłem, tak jak z filmami, czasami do filmu jakiegoś wracamy. Tak. I, i z Virginiem tak można. To może to zaczniemy od, od jakby oprawy graficznej, od stylu. Moim zdaniem styl jest bardzo urokliwy. To naprawdę, ta gra, jest, ta gra jest ładna, Piotrek. Jest uproszczona, jest schematyczna ta oprawa y, bardzo, ale ona jest artystycznie piękna, ta gra. Ja się nie wypowiem, ja gram na Nintendo. To właśnie, więc to <grym> powinieneś być <grym <grym doświadczony. Wiesz co? Przede wszystkim to ona miała strasznie taką pikselozę widziałem to... Jaką pikselozę? No, nie, tył. to było, przecież było w cel shadingu zrobione Ale właśnie ten cel shading nie mógł zbyt ładny Znaczy no może, może są znaczy, Ale to ja, wydaje mi się, że to było zamierzone Chyba, że jakieś niedomagania na naszej platformie Kto wie, kto wie Może. A wiesz, te twarze były straszne, no ale, bo, ale te twarze nie miały być szczegółowe, właśnie o to chodzi. To tak jak wiesz, no, czasami są, są style w sztuce też, gdzie tak minimalistycznie prezentują jakieś wizualia, i tak naprawdę to nie musi być szczegółowe, żeby było atrakcyjne. Znaczy, ja, dla mnie prawa była tylko takim środkiem do, do powiedzenia historii, które powiem szczerze, nie zrozumiałem tej historii. O! No. Naprawdę nie, nie zrozumiałem. Zgadzam, najgorzej. Ale wiesz co, ja, ja byłem tak skoncentrowany, ja, bo tak, Hubert powiedział, że nie zrozumiał, więc myślę sobie tak. Hubert jest znacznie młodszy. To pewnie tego nie rozumie. Ja mam większy bagaż doświadczeń, to pewnie zrozumie. Nie wiem, nie wiem do końca, jak, jaka było, jakie było sedno tygry. Znaczy, wiadomo. Wiadomo, jakie jest główne tło fabularne. Chodzi o to, że wcielamy się w świeżo pieczoną agentkę. I FBI konkretnie. I naszym zadaniem jest znaleźć zaginionego chłopca. Ale tam jest tyle dziwnych rzeczy. Tam jest tyle takich... To też robili no. Japończycy? Nie, tego nie wiem. Nie, nie, nie, nie. Raczej nie. Nawet powiem szczerze, nie wnikałem, do jak to stworzył. Ale ja jeszcze do tego usiądę, bo przyznaję, że zainteresowałem się widzią dlatego, że była na dużej promocji. Tak stwierdziłem, dobrze, wszyscy o tym mówią, coś tym musi być, trzeba to zobaczyć. Ale przyznaję, że albo też już nie jestem na świeżo. Nie zrozumiałem do końca, co chodzi. Bo chyba ty jakoś tak zakończyło się i co pomyślałeś sobie. E to było trochę dziwne, to pomyślałem. Tak, tak. No to... Tam wszystko w tej że jest dziwne. Dziwne są osiągnięcia. Ojej, no o osiągnięciach mi nie przypominaj, bo ja myślałem, że jak to jest interaktywny film, to będzie tak, chapter 1, chapter 2 chapter 3 wiesz, chapter 4 i masz tysiąc nie tego, ma tego, Microsoft Points'ów, czy tam Xbox Points'ów, Game of Scora, no? nie? Nie ma tego. A to te osiągnięcia są tak durne i tak dziwne. Co ciekawe, właśnie u nas Sebastian ma znacznie wyższą ten wskaźnik procentowy ukończenia gry. I na razie tylko tyle powiedział, że to jest bardzo fajny film i to była cała jego recenzja. Ja to tak podchodziłem, tak trochę. Znaczy, były momenty, że rozumiałem, tak? Bo były, tak, bo generalnie w tej, w tej gro, grze, w gro filmie przewijają się elementy takie jakby mm, trochę nie, nienaturalne, ponadnaturalne i takie. Czy tak, jak to się mówi? Nie, no mi się wydaje, paranormalne. Tylko... Paranormalne, dokładnie, szukam słowa. Takie troszeczkę, troszeczkę czasami widzimy, yy, widzimy oczami tej, tej osoby yy, tą, to, to otoczenie, czasami widzimy z perspektywy jakby takiego ducha jej. Naprawdę jest mi trudno. O wydaje tym mi się, że to były tylko koszmary, że to nie było nic więcej. Być może. Na przykład Bizon się pojawiał, tak? Mm -hmm. to, to właśnie w koszmarze sennym. A czy domyślasz się o co chodziło z tym bizonem, bo ja naprawdę nie wiem, nie. Ja naprawdę się starałem zrozumieć. Nie bądź. mam pojęcia też. Byłem skoncentrowany, w ogóle ja też chciałem powiedzieć parę rzeczy, bo tak, oprawa dla mnie jest bardzo, bardzo tak atrakcyjna, wystarczająca dla takiej formy, jest piękna muzyka, mój co nic nie powiedziałeś, pamiętam wtedy, mm -hmm. ani słowa, ani mnie zachwyciła cię muzyka, bo ja z przyjemnością słuchałem tych utworów Ej, I one, wiesz, one bardzo ładnie pasowały do tego co się działo na ekranie. Wiesz co, dla mnie było ok, jakoś nie zwróciłem szczególnie uwagi. Mm -hmm. Może to jest taki tytuł, którego trzeba jednak kilka razy usiąść i próbować Możliwe. tak oddać się jemu zupełnie, tak? Znaleźć Ciekawe jest to, że w ogóle nie, nie ma dialogów, bo grać. o tym nie powiedzieliśmy chyba i, i to jest tak, klucz tak, tak. do tego, że no nie właśnie. zrozumieliśmy tej gry. <laughs> Znaczy nie no, historia jest przekazywana właśnie pomocą wszelkiego rodzaju gestów, emocji wyrażanych. Emocji, grymasów, tak, spojrzeń, takich rzeczy. Ale w sensie dialogów żadnego czytanego nawet nie ma. Nie, nie ma ani, ani jednego słowa. Przecież jest gazeta, grę, przeglądamy film. raz gazetę. Tak, ale też jest tak właśnie. deweloper gra, nie, Ale gra, nie, nie, gra, nie, nie o to chodzi. Chyba to, był, to było zamierzone. Gra jest wszystkim bardzo pocięta. W niektórych filmach czasami jest takie coś, że jest mm, ostro cięta. Na przykład... Siedzisz sobie, załóżmy, że siedzisz sobie przy stole barowym i masz przed sobą kawę i tam jakoś kartkę. Dotykasz tą kartkę, bo interakcja polega na tym, że coś jakby bierzesz do ręki, czy przewracasz stronę w jakimś tym i raptem jedziesz samochodem. Jedziesz samochodem, po chwili okazuje się, że jesteś w jakimś pomieszczeniu, albo raptem jesteś znowu w FBI, albo w biurze tej koleżanki. No. Pe pewne rzeczy były dla mnie klarowne, tak ale jakby... Jakie było przesłanie tej historii? Naprawdę nie wiem. Muszę się przyznać bezbicia. No nie wiem, nie wiem. I co, co twórcy mieli na myśli, co chcieli im powiedzieć? To jeżeli ktoś bo tam w Virginie i no ma może za sam taki, zbawo, to wiecie, no komentarze pod odcinkiem. Mhm. No jestem ciekaw w ogóle, co, co o tym nasi słuchacze myślą, bo to jest na pewno wartościowy tytuł, tak? On jest taki ten tytuł, który w, w jakby wyrywa się z jakichś tam standardów, tak? To nie jest kolejny FPS... To nie, jest kolejne, to nie są kolejne wyścigi czy jakieś tam mordobicie, tak? Czy tam bijatyka mówiąc ładnie. Wydaje to mi się, to także że są... warto, no, bo, tak, to warto. Tak też są też potrzebne, tak. Tylko to jest, ja wolałbym, żeby powstał film Virginia niż gra Virginia, hmm. powiem szczerze. Nie, tak w, wydaje mi się, że wiesz, pole interpretacji jest też oddane tobie nie, nie, nie tak. wszystko twórcy musieli ci przekazać tylko wiesz, możesz sobie zinterpretować to pod siebie jak chcesz być może, mhm. być może tak ja przede wszystkim będę chciał zobaczyć e, Firewatch, który został przez wiele Właśnie. osób brukany, że w ogóle do bani jest ja bo to tam chyba jest więcej mhm. i tam są dialogi i zobaczę co, czy to faktycznie bo ja przyjąłem taką strategię, że nie polegam na opiniach jednak innych w ogóle po prostu chcę sam zobaczyć i, i, i wyrobić sobie zdanie no Firewatcha to ja, ja, ja z chęcią odram, nie? Mam na Maca, ale niestety słabo chodzi. Teraz już na, jest na konsolach, więc można no wyobrazić no, dalej. Filmowy, a, a pytanie o czymś Virginia? jest... Grać. No <laughs> właśnie. Virginia też jest to Xboxowa? Chyba nie. Yy, nie wiem. Nie, to jest, no jest też na PC. To jest gra multiplatformowa z tego co A PlayStationowe nie wiecie, nie macie pojęcia. Nie hmm. mam pojęcia. Myślę, że jest. Okay. Powinno być. Nie, pytam, pytam bo, bo jestem Mam po prostu Mam bardzo czytowy. mieszane uczucia, naprawdę, bo, bo chciałem zrozumieć tak w pełni, ale czasami takie, że są też filmy, do których siadamy mm -hmm. i się okazuje, że tak naprawdę... Może, może, może faktycznie trzeba jakoś dojrzeć do tego, nie wiem, za 10 lat to do tego usiąść? Nie mam pojęcia. Za 10 lat to też zapomnisz, że w dół, to tak robiła. Wiesz, ja no, a, a może one po prostu nie miały <laughs> sensu i to jest cały czas. Znaczy, ale że, wydaje ci się, że twórca był taki, takim ryzykantem, że to. wydał grę, która totalnie z bezsensowana. Tak, wiesz, że może ta przesłaniem tego było linkiem, to, że nie trzeba doszukiwać się sensu w rzeczach bezsensownych, no. O, na przykład. No, ciekawa, śmiała teoria, Hubercie, bardzo śmiała. Nie, teoria. ale wiecie, ta gra mogła być zrobiona na game jamie i dlatego jest tak pocięta. Deweloper uznał, a pierdziele wydał to. Nie, nie, nie, nie, nie, to, nie, oni, nie, to, tak, nie, oni to jest zabieg. Pracowali to jest parę specjalnie lat nad tą grą. Tam w kredicach było tak, napisane. niesamowite. To no. jest bardzo osobista gra. Tak, okay. tak, tak. Okay. Być może trzeba, nie wiem Przeżyć coś, żeby to zrozumieć Kto wie, kto wie, kto wie Dobra, to, to, to chciałem troszeczkę Bo, bo miałem I... nadzieję, że powiem, że Hubert zrozumiałem <głos> <głos> Ale niestety się nie udało no, Ale próbowałem, tak? Będę próbował jeszcze raz Do skutku C Cieszymy się właśnie, że, że będziesz próbował nie. do skutku bo, bo być, może, być może kończę rekord, record To usiądę, bo to jest bardzo taka reaksująca gra A czy tak, jeszcze takie takich rzeczy Co warto powiedzieć Trzy Trzy no, godziny jakiś, z około Na dwa godzin. podejścia wieczorem sobie tak. przeszedłem. No, ale ten. mam plan w ogóle, że usiądę do niej jednym ciurkiem. Wygospodaruję sobie te trzy godzinki i jeszcze raz spróbuję i zobaczę, jak wtedy to zinterpretuję. Bo, bo tam, Hubert, tam były takie wątki klarowne, tak? Mhm. Bo był, bo, była pokazana przyszłość, jakiś wariant przyszłości tej osoby, tak? Jakby coś się potoczyło. Było, ale znaczy, był ten sedno. wątek. Z... Sedno jest dla mnie zagadką ciągle. Był ten wątek ze zdradą, nie? Tak, tak, tak. I to, i to było w pełni mm -hmm. klarowne. Ja wolałbym, żeby to, żeby to jakby wyjaśniło historię, ale no cóż, może trzeba do tego dojrzeć, może do tego trzeba wrócić później, albo po prostu jest to na takim wysokim poziomie abstrakcji, abstrakcji że... że... Tak, mm. tak, tak, tak. Dobra. Znaczy, warto, warto zobaczyć, przekonać się, ale na jakieś promocje bym tego nie brał za pełną cenę. Chociaż to cena jest niska. 17 złotych chyba zapłaciliśmy. No tak, tak. Więc za te pieniądze, no... Czasami się kupuje grę mobilną za takie pieniądze, okazuje się niezbyt dobra, mm. więc... Właśnie. A w ogóle, Gabie tam cię zaktywizuję znowu. Znasz tytuł Virginia? Jest pecetowy? Taki symulator chodzenia? Nie, nie, nie, nie, nic mi, nic mi to nie mówi. Symulator szukania kiedyś... wiadomo czego. Wiadomo czym. K kiedyś, jak jeszcze do nas zawitasz, mam nadzieję, że zawitasz, nie zanudzisz się, to ten, to jeszcze coś, to znajdziemy jakieś tytuły, które może właśnie któreś te chodzą. Które cię tak, tak. I będziemy mieli jakieś wspólne tematy. No, ale... W sumie to jest... Ja się od razu uczę w tym wsp... momencie, także spokojnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wspólne tematy, to właśnie dochodzimy do tego momentu, w którym zaangażujemy mocniej hmm. naszych ludności. Nie no, Virginia jest jak hopa przecież. Wiesz, zaparzę sobie ale herbatę. Wiesz, nie, nie i... jest. Nie mieszasz mieszasz pocierty... troszeczkę pojęcia, bo ja się dopiero wdrażam w świat hop. To jest coś dla mnie nowego, co też w tym momencie ogrywam, ale, ale nie jestem absolutnie specjalistą hopowym żeby sobie nie myślał o Hubercie. To tak jak my, to tak jak my, więc idealnie. Uczmy się no, wszyscy my, razem. Podróciłam wam gruć, żebyście po, mieli... Podstasy, super, super. No rozdamy trochę się. naszym słuchaczom. Tak. Dobra, a słuchajcie, jeżeli chodzi o te właśnie takie wątki wspólne, to teraz zaczniemy zadać e, o różnych rzeczach. I przede wszystkim o Blade Bound, który jest tutaj głównym tematem, którymi zajmuje się właśnie Dabi w pracy. To jest moje dziecko. No właśnie, a mamy także tutaj naszego wielkiego eksperta, czyli Dominika. No jeżeli, nie no tam ekspert, No na którym jest mieście, wiekramy, to to ustawa, to która... miejsce w Global, to wiesz. Nie, niestety już dziesiąte. O. O. Dziesiąte, dzisiaj sprawdzałam, tak. Ale, ale jest ja jestem ale... czterysetna któraś. Spadłam. A, to trochę. jednak to się osiągnąło. 414. Nie, nie, nie. Ja zaczęłam grać od nowa jakiś Aha. czas temu, ponieważ gracze się czasami... Ja, ja bardzo chcę stanąć jakby też po stronie gracza i od tego jestem, więc czasami po prostu zaczynam grę od nowa, gram oczywiście bez kryształków, gram tak jak taki zwykły gracz, i patrzę, jak to, jak to wszystko działa od ich strony, więc e, gram teraz tak na czysto, od nowa i to idzie i troszeczkę mozolnie, bo dopóki nie mieliśmy funkcji autoplay, no, <grafię> czasu brakowało. Powiem szczerze, możemy raz o to opowiedzieć, bo to jest absolutna nowość, tak? Mnie, zaskoczył. Mnie to zaskoczyło, bo wiem, że były takie sugestie y, graczy. Tak, były. To, to czekaj, może Piotrek jakoś spróbujemy to uporządkować, tak? Jakoś, tak? Mamy, bardziej, mamy bardziej trochę i... tam przygotowanych pytań, tak? Tak, tak powiedzmy, Możemy mamy, tak delikatnie tamta? je przejść. Dokładnie. To ja sobie też tę pytankę otworzę. Przejdziemy później do tego, skąd bierzemy takie pomysły, tak? Tak, tak, <laughs> tak, tak, tak, tak. Właśnie bo jakoś chciałem, że to jakoś było w miarę uporządkowane, bo tak lubię skakać. E, to co, jedziemy pytania po kolei? A nie, no jak, jak uważasz, no nie? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. To pierwsze pytanie... Jak zawsze chodzi o kasę. <laughs> zawsze chodzi o kasę, więc... Gabi, czy możesz nam powiedzieć w ogóle... Ile zarobił sam Blade na pewno nie, zgaduję. Tajemnica firmowa? Nie. No <śmiech> Wiedziałem. <śmiech> ale warto pytać, no nie? Nikt Oczywiście, nie wiadomo, kolejne może, pytanie. Może... <śmiech> nie, tak, nie, ale <śmiech> nie, sądzę, nie sądzę, żebyście zaprosili kogokolwiek, kto wam powie o czymś takim, nie. ale no. <śmiech> no, Ale czekaj, ale możesz <śmiech> pewnie powiedzieć, że gra... Znaczy, gra... znaczy ja mogę powiedzieć, że gra na siebie pewnie zarabia, bo robicie update, y, pewnie jest spory zespół i zamierzacie rozbudowywać tytuł. Czyli znaczy, że działa, tak, że, że biznes się kręci, jest dobrze. Tyle chyba możesz potwierdzić lub zaprzeczyć. Gra jest cały czas rozwijana, ale też przypominam, że jesteśmy jeszcze w fazie soft lunchu. Chociaż wyszliśmy parę dni temu już na cały świat i e, o, wszędzie proszę. można już nas pobrać. O, to będzie na arenie tłoczno, coś mi się zdaje, zaraz eee. nie 50. A, a teraz tak wcześniej, gdzie ale można było pobrać, się. a gdzie nie? Gra była stopniowo udostępniana w różnych krajach. Oczywiście zaczęło się to od Polski i tak stopniowo, stopniowo. Mm. Ostatnio wyszliśmy przed tym, jak postanowiliśmy wejść do wszystkich krajów, a pojawiliśmy się w Filipinach i w Holandii, Norwegii i tak dalej. A to też jest wszystko, bazuje na tym, że pisał gracz, który bardzo, bardzo chciał i mi tak bardzo, bardzo prosił o to, żebyśmy w końcu na Filipinach się pojawili, bo on tak strasznie chce grać w Blade Ball'a. Ja tak bardzo walczyłam o te Filipiny. <grymne> <Super>. <grymne> Także to są, to są właśnie interakcje z graczami, które są wspaniałe. No. <krymne> też coś o tym wiem, ale troszkę z innej, z innej perspektywy. Dobra. To... Mam nadzieję, że twoje doświadczenie też jest wspaniałe, tak jak moje. No tak, jak najbardziej. Z tej innej perspektywy. Pomijając perspektywę, też jest wspaniałe, także już wszystko... wszystko. wiadomo. Tak jest. Dobra, to mamy następne pytanie. Jak wiemy, że dra na siebie zarabia, to tak naprawdę jaki dokładnie jest model biznesowy tej gry, tak? w sensie jako produktu? Playpoint jest free-to-play, czyli polega na kupowaniu opcjonalnych dodatków przez mikrotransakcje, ale całość gry, czyli wszystkie poziomy, wydarzenia są darmowe. My pracujemy nad rozwojem sklepu. on też w jednym z najbliższych update'ów Dominiku pewnie zauważył, że się zmienił. Jakiś czas temu w ogóle pojawiła się dopiero jego ikonka. Gra jest cały czas rozwijana, my ją tak, tworzymy, tak, powiem, uczymy się i... Jakoś się kulamy do przodu. No powiedz, bo właśnie mnie tak. To jest powiązane z tym pytaniem, bo. Mm, znaczy, już tam odcinka to wiesz, że ja tak do tego. Znaczy, że było jasne, tak? Ja bardzo chętnie płacę za gry. Tak, bardzo chętnie. Nie mam z tym problemu. Nawet ostat... nawet mam w planach kupno gry mobilnej chyba za 50 zł. Będzie w którym odcinku. Ja wiem, że to będzie bardzo szalenie. Się maja. No to jest jakiś kosmos. Naprawdę, to, bo je, znalazłem taką grę. Nie powiem jeszcze o niewiele szczegółów, ale jest taka gra. Która po prostu ma inna purchase Taki jednorazowy, gdzie do, Znaczy taki model, pewnie orientujesz się W grach, Smash Hit Pewnie grasz w inne gry mobilne, a może nie Tak, tak, jest, że masz, tak jest, taka, jest takie studio, które Wydaje gry w ten sposób, że Bazowo gra jest bezpłatna I zawiera taką wersję premium O Jezu, o matko, to musiał, super, sma, super To muszą mieć rano. dużo jedynek na tym Na Google Playu nie... nie, nie, nie, jak to dużo jednak Poczekaj, rozwin tą myśl bo No nie bo nie rozumiem. wiesz, no, mnóstwo ludzi po prostu Gra mi się skończyła No Co wy tylko do... pieniądze chcecie Dokładnie, nie, dom, nie? Jest, jest, za graj za graj jest, jest taki fenomenalny jest za... właśnie... Miała być za darmo, nie? a tutaj chcecie jest takie, pieniądze Jest takie zjawisko, że właśnie Jak to wyjecie? Wy, wy płacicie rachun... ja, Jak to? Czemu chcecie płacicie pieniądze? Płacicie programistą? Zaraz, a grafik coś musi jeść? No przecież, przecież tutaj wszyscy tak po prostu Przychodzą się do przeprowadzić No tak znaczy, ja bym się Do cieszył, że jednak był wydany jako trochę w innym modelu, ale rozumiem to. Ja już Wiesz co, free to play to jest. Tak, ale free to play to jest wyzwanie i my się jest, dobrze bawimy jest. z tym wyzwaniem, mimo <laughs> wszystko. A To był pierwszy free to play, w sumie e, tego typu w naszej firmie. I tak, właśnie, zauważyłem, jest to takie bo mega doświadczenie. No, tak, takie gry teraz najlepiej Dokładnie. zarabiają w sumie. Na Androidzie, na pewno. Ale właśnie, bo nie, nie, nie wyartykułowałem tego, co chciałem powiedzieć, tylko teraz powie, powiedz tak, czy patrzycie na to, żeby gra jednak y, pozwalała, aby czerpać z niej pełną przyjemność, nawet nie, nie płacąc, abstrahuję od tego, czy ktoś jakby jest płacącym graczem, czy nie płacącym i jego motywację, tak, tylko czy, bo ja mam trochę wrażenie, że może to też wynika ze wczesnej wersji, że jednak pewne rzeczy da się zdobyć tylko przez y, mikropłatności pośrednio, tak, bo zdobywając rzuty kryształów, ja wiem, że w grze się da, bo ja, mi też się udało tej pory nie, nie zapłacić, a dużo udało mi się pograć 97 Właśnie, zobacz, to... zobacz jak daleko udało ci się zejść. tak jak ci pisałam wtedy w formie ciekawostki e, nasz top 1 tak. e, no wiesz, tak powtarzam, że lubimy jeść, ale <śmiech> e, nasz top 1 e, nie wydał na te grę ani złotówki, czyli... Da się, generalnie da, da, się. Się, da się. Wiesz co, to jest tak jak z wszystkimi grami. Jest, jest, ja jestem na przykład graczem, który lubi płacić za różne dodatki i różne niepotrzebne Bo kompletnie proszę. pierdoły, mhm. ale są gracze, którzy grają od A do Z za darmo i wiesz, poświęcam na to czas, trochę pofarmiam to dłużej. W przypadku naszej gry, chociażby z tych codziennych nagród można uzbierać coś, co jest na przykład tylko dostępne w loterii. Także to nie jest też do końca tak, poza tym udostępniamy możliwość zdobywania kryształków w grze w wielu miejscach, czyli tej płatnej waluty. I pracujemy nad tym, żeby była dostępna też w wielu, wielu miejscach, żeby gracze, którzy są faktycznie zawzięci, poświęcają czas, byli w stanie zdobyć tą walutę. Jakby wszystko rozwijamy, żeby to szło w tym kierunku, że oczywiście możesz wydać pieniądze, ale jesteś w stanie albo zdobyć kryształki w grze też, albo zdobyć przedmiot w grze. Mm -hmm. bo, no, bo to się wszystko to rozbija, tak? Także, jak ktoś jest, tak jak powiedziałeś, zawzięty i będzie sobie mm, tak spokojnie grindował, tak, będzie sobie spokojnie tam farmił na te przedmioty, to. Bo ja, ja taką strategię przyjąłem. I znaczy, ja teraz też. I tak. sobie tak farmię powoli. Tak, tak, tak. Chociaż y, teraz na przykład zacząłem. Teraz, jak ktoś jest na tej pierwszej stronie wyników, to dzięki resetowi Areny, oczywiście. Tak jak mówiłem w przednim odcinku, bo tam ciężko było mi, bardzo trudno było choćby troszeczkę poprawić lokatę poprzednim razem to mam wrażenie, że ja, ja czy mam pewne podejrzenia, znaczy nie wierzę w niektóre po prostu rzeczy, które ludzie tam mają, po prostu. Bo ja wiem, je ja poświęciłem godzin. E, wiem e, takiej uczciwej uczciwej pracy przy grze, tak? I dużo, po prostu nie, od niedawna dopiero jest ten tryb y, autogry, który jest fajny dla osób, które mają troszeczkę mniej czasu, albo właśnie nagrywają podcast, są opowiadać o innych grach, <śmiech> <śmiech> wiadomo. I, i ten... Y, powiedz, czy w ogóle, bo to takie pytanie nie mam go na liście, czy w ogóle analizujecie w ogóle to, ten top, czy on jest w pełni uczciwy? Czy ludzie na przykład nie, tak, nie tak, mieszają? Tak, tak, oczywiście to jest w pełni analizowane i powiem ci więcej, hmm? my mamy z nimi kontakt na forum jest zamknięta sekcja, do której mają tylko ci gracze dostęp, tam kilka osób, o, a właśnie stopki jest gdzieś temat na forum ale on, oni mają takie dodatkowe oznaczenie przeniku. są to Bladebound Order i ci a, chłopacy, mhm. tak, ci tak, chłopacy tak. mają dostęp do bety pytamy ich o niektóre rzeczy oczywiście też pytamy innych graczy ale z nimi wchodzimy w jakby taką głębszą dyskusję i no, bierzemy hmm. sobie bardzo do serca to, co oni nam z powrotem wiesz, donoszą i to, ile oni potrafią czasu poświęcić na tą grę jest piękne, <śmiech> także ja są ludzie, którzy chodzi, naprawdę więc. poświęcają mnóstwo czasu i Angel Young, który zawsze zawsze tak, pierwszy wiem. wbija najwyższy level, pozdrawiam, bo postaram się, żebyś tego posłuchał Angel Young. Jest po prostu niesamowity, ile on czasu na to wszystko poświęca. Także no chłopacy, chłopacy są mega i są przy okazji świetnymi osobami. Bardzo sobie ich szanuję i bardzo ich lubię. I próbowałam nawet ich zebrać, żebyśmy wszyscy zagrali w coś razem. No, <laughs> Ale tutaj, tutaj, mhm. tutaj tak jak my wszyscy się rozjeżdżamy po różnych grach, tak z nimi też nie potrafimy dobrać jednej wspólnej. Bo Ale bez... tak, mamy, mamy taką grupę graczy, którzy jakby... No mamy od nich dużo insightu też. Mm -hmm. Mam nadzieję, że ja powoli też tak Kiedyś zasłużę i też będę taki Uważany za, za tego, z którym warto Gadać <laughs> e, Jakby nie, nasza, się, nasza sekcja Breakdown Order nie jest zamknięta My tam cały czas chcemy dobierać Graczy, także widzę, że się aktywizujesz Na forum, co jest jednym z warunków Tak, więc... staram się znaleźć właśnie Czemu, tą chwilkę, na, Żeby coś napisać, ale też wiesz, też nie chcę znaczy chcę Przemyśleć parę rzeczy, mam trochę przemyśleń Powodutku je tam artykułuję bo też, też, też właśnie chcę chłopakom pokazać, że gra mobilna potrafi naprawdę być poważnie potraktowana. Absolutnie jak e, pełnym zaangażowaniem, pe, pełnym, e, w, pewnym wkręceniem się. I ja cieszę się w ogóle, że, że wyszliście na mobilne platformy, tak? Bo takiego tytułu w sumie nie ma. Jesteś, dosyć unikalny jest z tego, co widzę. Wiesz co, są gry tego typu. Jest ich całkiem mm -hmm. sporo, ale na przykład proszę, to, co czyni, to, co czyni to Blade Bounda takim Jedynym w swoim rodzaju. I co mi przypadło do gustu, jeszcze zaczęłam, zanim zaczęłam tutaj pracować, zanim zaczęłam się zajmować tą grą, Grałam w Bladebounda i dla mnie było mega instynktowne sterowanie. Ja nie cierpię w grach mobilnych tych joysticków, może to dlatego, że jestem pecetowcem, a nie konsolowcem. I dla mnie to było coś, co mi po prostu zrobiło robotę i się strasznie cieszyłam grając w to, że miałam ten system gestów, że mogłam w ten sposób poruszać postacią, że to było tak jak w grach tego typu na komputerze. A nie, że joystick po prawej stronie, jeszcze coś po lewej stronie i to takie było mech trochę. Choć, chociaż przywiesz na forum czasami, że tam proszą o to, żeby dodać takie elementy, ale... Tak, tam... bo gracze, gracze są przyzwyczajeni do tego tak, i powiem ci tak, my generalnie jesteśmy, mam zespół, który tworzy Blade Band, to są świetni ludzie My niczego nie wykluczamy, nic nie jest wyryty w kamieniu, więc kto wie, czy któregoś Jak nie, przy nie zrobimy jednak. Nie <śmiech> Dokładnie tak. Ale ja na przykład ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tego systemu sterowania, uwielbiam go i to jest takie coś, co mi bardzo skradło serce na początku gry. Jest przyjemne, chociaż ten, jak ta mechanika wróciła, bo tego co uważałem wróciła, tego szybkiego poruszania się, to ja teraz wszędzie graniem jak szalony po prostu. Zasuwam po tej mapie. Od kiedy ten artefakt tam gdzieś znalazłem, bo chyba w, w tym wyzwaniach właśnie namierzyłem go, to nie potrafię bez tego w ogóle grać. I przez to teraz praktycznie nie widzę tych animacji, bo ta postać tak zasuwa. Zresztą Hubertowi wysyłałem moje wideo takie nagrane... Z, z, na Google Playu z funkcję nagrywania i sobie rejestruję właśnie areny, żeby uczyć się. Czyli ogólnie zaczyna to dla mnie być takie dosyć honorowe, żeby w tej top 10 się utrzymać. Ale to jest Cieszę taka się. zawzięta walka, naprawdę zawzięta walka i ja analizuję, czy na przykład mam też, będę miał potem pytanie z tym związane, bo mam pewne, wydaje mi się, że idealnie tam nie działają te, te punkciki, ale to może na forum napiszę lepiej. Wiesz co? A, z jednej strony widziałam, widziałam Twoje pytanie i y, możesz je zadać, bo się częściowo do niego odniosę, ale oczywiście odsyłam no do supportu. Him. Odsyłam do supportu, jak masz film. Mam Świetnie, wyślij go do mnie na support. Jeżeli w ogóle pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, y, pytania my z Dominiką, ponieważ ja odpowiadam na supportie, ale przy pełnym wykorzystywaniu wiedzy Dominiki, a, która jest a, Quality Assurance Inżynierem i ona zna tę grę po prostu kompletnie od Musi A do Z. W końcu QA, nie? Ale, tak, ale wiedza wiedza niesamowita i tak. W każdym razie dosyć szybko odpowiadamy, odnosimy się do takich rzeczy, więc no, przy okazji pozdrawiamy Dominikę. Tak, jak najbardziej pozdrawiamy Dominikę. Bez ciebie to ja bym zginęła dawno w polu. Ja, ja w ogóle bardzo chętnie kiedyś, tam, kiedyś zaproszę też, możemy za jakiś czas wrócić, bo ta gra jest ta w wersji teraz 0,58 albo 0,57 jakoś tak. 0,58 58... już w tej chwili jest. O, okay, no. No właśnie. Chyba, to, no że wy macie 0,57, a ja mam wersję do przodu. Bo ja mam alfę. A, ale nie, chyba 0,58. Tak, po tym zaskakującym update'cie teraz się pojawił. I... Ale jest ok, Bardzo, bardzo fajna zmiana. Dobrze, to, przejdźmy to, pytanie dalej, to... a jeszcze tak. Ja będę tak wtrącał. Będziesz, ja będziesz się wtrącał, bo <laughs> jesteś ekspertem. No. <laughs> tak, ekspertem. Dobra, no, w tym co ja nie grałem, bo... ale to się zaraz rozwinie. Dlaczego? Dobra. Mam nadzieję, że to się zmieni, a nie, że nie grałem. <laughs> Jak chodzi na iOS-a. Tak. to, a, to, to, to, to, to może może teraz odniesiemy się do tego. Słuchaj, Gabi, bo jesteście na Androidzie i to jest. Jesteśmy. Tu, I to jest tak naprawdę jedyna platforma, na której BitBank w tej chwili jest. Tak. E, I teraz pytanie jest takie: czy chcecie wyjść na inne platformy mobilne, i czy jeszcze poza mobilkami wyjść jeszcze dalej? W sensie, czy macie jakieś takie plany? Wchodzimy na iOS-a. I z uwagi na system gestów, nie wyobrażam sobie w tym momencie na innych platformach. A nie mamy w tym momencie w planach Windows Phone'a, chociaż wśród twórców jest przynajmniej jeden, który ma Windows Phone'a. Pozdrawiam, Christian. <śmiech> mamy ciebie jednego. <śmiech> ale, ale tak, pracujemy w tym momencie nad iOS-em, ale nie planujemy dalej. Widziałam wasze pomysły z Witą. Nie. Wita, wiesz co, nie, nie, nie, nie. Wita i Switch Raczej mają nie. to do siebie, że mają ekrany dotykowe, nie? Więc, tak, to, no, to znaczy to, tak, to, w tym momencie, w tym momencie nie, nie ma takich planów, ale tutaj znowu nie wiadomo, co przyniesie następny tydzień. Jasne, Czasami nie, no, ktoś no, przychodzi w poniedziałek z wielką wizją, i to po prostu wdrażamy, i to jest też świetny proces tworzenia gry. Nie, no jasne, jasne, nie, to tak wiesz. Dominik, tak? Jak jesteś tam na forum, to podrzucaj te pomysły, które tutaj mamy, nie? Więc... No i ja tam wrzucam. Ja wrzucam, tylko że właśnie mam trochę... Właśnie może to było jedno z pytań. Możemy to sobie w sumie zadać. Na jakiej zasadzie wprowadzacie zmiany do gry? Bo zauważyłem, że mm, ja tam podsuwałem jakieś rzeczy. Tam mhm. takie drobiazgi i mniej drobiazgi. Zwłaszcza z areną, tak, z inną drabinką. Tam były jakieś pomysły przy resecie. Bo na przykład zauważyłem, że teraz sprowadzili się to autogra i to jest mega dobra zmiana dla osób, które chcą grać, a mają mniej czasu. Ja korzystam z tego teraz na gminie, Absolutnie. Ja I tak popatrzę, się popatrzymy leczą. Nie, nie, bo chodzi o to, że gra mobilna jednak służy do grania w zasadzie gdzieś tam w drodze, tak? Rzadko kiedy siadam tak w domu, tylko gdzieś tam jak się przemieszczam. I ciekawi mnie, jak wprowadzacie zmiany, na jakiej zasadzie, jak, co musi się wydarzyć, żeby dana zmiana weszła, proponowana przez środowisko, przez społeczność. Wiesz co, to wszystko jest, zależy jaki, jaki to jest pomysł, na ile to jest spójne z tym, co i tak planujemy zrobić, bo my mamy mnóstwo planów do przodu, które skrupulatnie albo wdrażamy, albo z nich rezygnujemy po drodze. Także jeżeli, też, też mówię, zależy od skali pomysłu, bo na przykład ostatnio pojawił się na forum pomysł, że fajnie jak Będziesz wiedział o co chodzi, jeżeli chcesz znaleźć jakiś przedmiot, pokazuje ci w jakiej to jest lokacji, ale nie pokazuje numeru, poziomu, jaki to jest, wiesz, czy to jest piąta platforma, czy to jest szesnasta, nie każdej nazwy pamiętasz. I to było dosłownie chwila, moment poszłam chłopacy stwierdzili, że spoko, to, to, to możemy właściwie od ręki, zaraz zrobimy coś takiego, wprowadzimy i dan mamy. Natomiast e, czasami są to pomysły, które my przyjmujemy, ale one na przykład wymagają długotrwałej pracy. Co nie zmienia faktu, że one docelowo będą wprowadzane i dużo inspiracji można czerpać z takiego tematu na forum. I on jest cały czas przeglądany przez zespół twórców, żeby nikt nie myślał, że to jest ignorowane. Nie, my to cały czas przeglądamy i tak jak widać czasami właśnie pojawi się coś, o czym ktoś pisał jakiś czas wcześniej, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące wcześniej, ale my w odpowiednim dla nas czasie też przy procesie tworzenia gry wprowadzamy takie coś. Czyli, czyli mam rozumieć, że to sobie robicie jakieś listy dodatkowo i jakoś priorytetyzujecie, tak? Wedle tak, ale zespół tak? cały czas, nie, nie, nie, nawet nie tyle według poziomu trudności, wiadomo, że to jakby my ostatecznie decydujemy, czy coś będzie, czy nie będzie, ale to jest wszystko, siadamy, planujemy, rozmawiamy, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, czy to jest spójne z naszą wizją gry, czy chcemy coś takiego wprowadzić. Natomiast wszystkie uwagi są docierają i przechodzą przez dyskusję. To nie jest tak, że jakakolwiek właściwie jest pomijana. Mamy tyle tego feedbacku, że staramy się wszystko mówić i to jakby wszystko jest brane pod uwagę. To jest bo, też super bo, sprawa. Bo, bo, bo, bo. Bo ogólnie też mam wrażenie, że też to nie jest łatwa praca wygrzebać z forum jakiś spójny obraz tego, co, bo czasami wielokrotnie osoby piszą o tym samym, tak? Albo tak, jakiś inny, tak. w innym kontekście, ale to się zdarza, i, ale jednak podejrzewam, że jak się tam aktywnie siedzi, myślę, że tam poświęcasz dużo czasu, na pewno. Ja mam cały czas forum bardzo. włączone. No właśnie. Ja widzę wszystko, co tam się dzieje, nawet jeżeli czasami po cichutku i obserwuję i pozwalam dyskusji się toczyć i tak dalej, to ja cały czas tam jestem. Także warto, warto pisać i warto. No to dziękuję bardzo. Oczywiście. Tak, My, my cały czas tam podglądamy, co wy robicie. Także jeżeli się pojawiają jakieś informacje o błędach, to często po prostu piszę, że zgłoszone do prokuratury, bo Dominika już w międzyczasie też to przeczytała i pracujemy nad usunięciem błędu. Także ja, ja czasami tylko tak wtrącam, że jest zgłoszone do prokuratury, ale prokuratura tam czuwa i wszystko zwija. No tak, ja już powiem szczerze, miałem okazję zbadać właśnie, jak działa support, działa super, polecam, tylko odpisuję, dokładnie. Ja jestem na saporcie generalnie, gdzie byś nie próbował napisać znajdziesz mnie, bo na facebooku, na forum, na saporcie jestem wszędzie Tak, właśnie byłem mile zaskoczony, że właśnie to odpisałaś, miałem mieć tam drobiażdżek, ale ten. Dobrze, to ja tak tam kontynuuję, tak troszeczkę próbuję przejmować inicjatywę, ale oddam ci troszeczkę połeczkę. E, dobra. To That's what she said. <laughs> Dobra, słuchaj Gabi, bo Dominik tutaj nam tutaj dopisał takie pytanie, już głównie to są jego pytania, cała reszta. <laughs> no to naprawdę, nie będziemy tego ukrywać. No bo ja najwięcej gram, no nie no da się on, ukryć. Mam... Ja nie gram w ogóle, no bo mam iOS-a u siebie na, na, na system mobilny. A, a, a też na mobiltach typowo nie dram to chłopaki się ze mnie naśmiewają że w ogóle się ograniczam i tak dalej nie każdy z nas się jakoś ogranicza widzisz ja też na konsoli nie potrafię nie to mówię to, to, to jest jakby taki, taki problem nie? i dlatego nie jestem w stanie jakby bądź za ale obiecaj powierzyć. że jak wyjdziemy na iOS to na ja, pewno, ci wyśle, tak? na pewno ja ci wyślę ja specjalne zaproszenie na Twitterze o prywatnym ja jest, Piotrku jesteśmy chodź nie, jest cudownie Cudownie, będę czekał. Dobra, to w takim razie, jak mnie to są pytania, ale ja je będę zadawał, żeby było ładnie. <laughs> Dobra, to czy zamierzacie dodać do Blade Bounda więcej lokacji? Znaczy, kiedy bardziej, bo to trochę źle zadałem, przepraszam. żeby zadałeś i to, to pytanie. To są dwa pytania. Okej, okay, połączmy te dwa pytania. W jedno, <laughs> tak, planujemy kiedy jak będą gotowe. <laughs> A, Blizzard <Byzant laughs> Way. Tak, ale nie, bo wiecie, pracujemy, mam nadzieję, że Dominik jesteś tego zdania co ja, poziomy są bardzo ładne i gra musi być dopracowana, tak, tak. wytestowana na wszystkie sposoby, zawsze i tak coś tam się pewnie znajdzie, ale a, dopóki nie będą w pełni gotowe i spójne i to wszystko nie będzie tak jak nam się widzi i marzy, nie pojawią się. Natomiast na streamie pokazywaliśmy, że są już w zaawansowanej fazie pracy nad nimi chłopacy, także... Zgadza się, potwierdzam, potwierdzam. Mało tego, ja zauważyłem, że jak się dużo wynagra gra w tą grę, chociaż teraz ten tryb gry może spowodować, że tak nie będzie się dobrze widzieć, cały czas pracujecie nad designem leveli, które już istnieją. Zauważyłem, że są czasami nawet duże zmiany. Tak, się tak, już, wracamy. Jak się do... ograją te poziomy, to potem bo mało tego, zmieniają się w przeciwnicy. Także na pewno jest więcej zmian niż raportujecie w, w changelogu takim na forum, czy też w opisie na, na Google Playu, to na bank. My informujemy o takich e, większych zmianach, natomiast nie, nie. fajnie jak to, tak jak ty miło mi zauważasz takie też mniejsze, mniejsze zmiany. Natomiast Czaszka e, była w Change Logu, tak? Ten nasz e, ostatni nowy potworek był w Change Logu. E, wprowadzenie jej na arenę było jakby też po rozmowach z naszym Bladebound Order e, fajny przeciwnik. Fajny przeciwnik. Tak, Fajne tak, dźwięki tak, wydaje właśnie. ta Czaszka. Tak jak ginie zwłaszcza. Tak, tak. I tak z najpiękniejszy, najpiękniejszy jest dźwięku umierającego smoka na arenie, nie ma, nie ma nic równie pięknego w tej grze. Tak, zgadza się. Zawsze, a, a to właśnie jest takie bardziej już takie dla tych, którzy ciągle grają, Mie tam śmieszy jak tupie nogami, jak zamierzasz się zaktywizować. <laughs> a dlatego, że spędziłem naprawdę, powiem tak, że ja, nie, nie no, kiedy zacząłem, ale jakieś dwa miesiące temu, absolutnie nie ani jednego dnia nie miałem przerwy. Także to też świadczy o tym, że jednak wciąga, tak i Chociaż już teraz jak mam ograne wszystko, wszystkie poziomy i już troszeczkę muszę sobie znaleźć cel, tak? Także w tej chwili ten mm -hmm. poziom nabijam sobie regularnie, no i próbuję z tą areną walczyć, to jest właśnie tam... No, no właśnie się w pewnym momencie to arena tak. staje się celem i dlatego też taką fajną, fajną rzeczą moim zdaniem jest e, to, że możesz teraz sprawdzić e, ekwipunek innych graczy, i z jednej strony jest to jakaś podpowiedź, a z drugiej strony też niekoniecznie, bo ja, mia ja miałam dostęp na przykład na takiej wersji naszej firmowej, która nie, nie wchodziła w ogólny ranking, miałam tam cały ekwipunek i nawet, kurczę, jak miałam taki sam ekwipunek jak ci stopki, to i tak nie, nie, nie potrafiłam zrobić takiego wyniku, także skill to też jest inna rzecz. Jest, jest, taktyki w ogóle, dlatego warto nagrywać te swoje rozgrywki, żeby potem analizować albo znajdywać błędy, tak jeżeli oczywiście tak się stanie, no bo Dobry, Opowiem wam taką ciekawostkę właśnie, że na PGA, na nasze stoisko ostatniego dnia przyszedł Hodon, który jest na pierwszym miejscu i ogrywał arenę, bo był generalnie konkurs. I Hodon akurat już na konkurs nie zdążył, ale zagrał na tym samym secie, na tych samych przedmiotach, które inni gracze też mieli dostępne. No i pobił ich wszystkich na łeb, na szyję. Ja po prostu z przyjemnością patrzyłam w końcu, jak ktoś... Ktoś, kto tak świetnie ugrywa arenę, to robi na żywo. Także też fajna sprawa. Właśnie powiedziałaś w tym PKI. Ja na przykład w ogóle przegapiłem was na Pixelu poprzednim. Absolutnie w ogóle nie wiedziałem, że, że tam jesteście. Marki jeszcze nie znałem. Artifex oczywiście już, już tak, ale kolega w ogóle mi powiedział, że, że byliście tu chłopaki I, kiedyś. No, dopiero wy, jak znalazłem by, Byli informację, i to na samym wejściu. Ja nie wiem, jak to się stało. Nie było, Właśnie... mnie tam jeszcze, jeszcze nie pracowałam A... wtedy przy projekcie, więc no, mnie proszę. tam na pewno ominąłeś, bo mnie nie było. Właśnie, ja liczę na to, że będziecie na Nowym Pixelu w maju pomyślcie czy, czy warto wpaść pomyśle, a my może cały czas też... o tym myślimy w PR ale jeszcze nie odpowiadamy na pytanie gdzie będziemy No to nie czekamy bo, bo my będziemy na pewno <laughs> Okej, okay, więc znowu tajemnica firmowa jeszcze nie, tak jeszcze nie wiemy, wiemy gdzie sam. będziemy <laughs> tak tak Dobra. to jedziemy z następnym pytaniem Jakieś tam wspomnieliście o rozgrywkach właśnie z e, graczami gracz tak? versus gracz no to jakie dokładnie są plany dotyczące, dotyczące no, ja tego To Jestem bardzo typu? ciekaw, bo to pytanie zawsze pada w ogóle. Jestem to, to, to, to jest słowo. pytanie, które pada cały czas i A. muszę wam udzielić tej samej odpowiedzi co wszędzie, czyli bierzemy pod uwagę dodanie takiej możliwości. Tak, widzimy te wszystkie posty, widzimy, że chcielibyście się ze sobą popić. A <laughs> e, jest natomiast to jest, to jest ogromna ingerencja w grę i na ten moment e, w najbliższym czasie nie spodziewałabym się, że to się pojawi. Ale tak jak mówię, nic nie jest wyryte w kamieniu i why to, not? To, to, to, Bierzemy to pod uwagę, mamy to na naszej długiej liście tego, co się może zdarzyć jeszcze. Dopisać kod zawsze można. <laughs> Tak, właśnie teraz pomyślałem właśnie o takiej rzeczy, że byłaby ciekawa arena, gdyby było dwóch wojowników i naraz rywalizowało o wynik, to byłoby interesujące. No, na, pewno, na, na Na pewno ktoś to już wymyślił, to na bank. No, ktoś tak, takie patrzę. rzeczy też już się pojawiały, już no, po prostu wszystkie możliwości nic. się pojawiały, <laughs> <laughs> ale, ale tak. Natomiast w tym momencie, Piotrku, no programiści bardzo ciężko pracują nad iOS-em, żebyś mógł też zagrać, więc... Nie no, ja, no ja to rozumiem, ja wiem, jaki ciężki jest Swift, zdaję sobie z tego sprawę, programowałem <laughs> w nim chwilę i nadal go nie rozumiem, więc... Czy znaczy, no gra jest w Unity tworzona, więc może to ułatwia pracę, chociaż ja nie jestem deweloperem, więc trudno im powiedzieć. Nie, no, u nas to jest od Piotrka dla Piotrka, Piotrka, bo widzisz Piotrku, u nas też Piotrek zajmuje o się. Proszę. <laughs> jeżeli tak. jeżeli ktoś będzie potrzebował jakiejś wiedzy z Javascriptu i takich rzeczy bardziej frontendowych, to, to proszę się zgłaszać do mnie, ale jeżeli chodzi o... Radzę sobie, ale tak praca wraca cały czas. Tam nie, nic się się, nikt się nie obija w <laughs> nasze kreatywne piątki, które mamy w pracy co dwa tygodnie u nas w firmie jest takie coś. Dalej robią Blade Bounda, także nie zajmują się innymi rzeczami. Ciężka praca. To bardzo, bardzo się cieszę. Dobra, to w takim razie mamy teraz pytanie techniczne i takie już może techniczne pod względem tego, że mamy kolegów, którzy ostatnio się nas w ogóle pytali, o, mamy jakiś sprzęt z Androidem, ale nie mam pojęcia, czy ja na tym w ogóle Bladebounda odpalę i czy jakby macie jakiś taki w cudzysłowie dedykowany sprzęt do tej gry, Wiesz co, dedykowany sprzęt jako tako nie. My mieliśmy Samsungi, tablety Samsunga na PGA, które wybraliśmy. Natomiast nie, żeby... Oczywiście nie tylko tablety, ale też telefony, bo to, o tym warto pamiętać. Nasze minimalne wymaganie to 1 GB RAMu, ale to jest absolutne minimum. Więc oczywiście zalecamy grać na urządzeniach z większą ilością RAM. Z uwagi na to, że grafika jest jednak... Ładna i to wszystko może troszeczkę obciążać telefon. Natomiast mój, mój, mój słabiutki telefonik, który ma jeden gigaramu, też sobie poradził z Blade Bondem. Także pamiętajmy, wyłączać aplikacje w tle, Facebooka, mieć miejsce. Twittera. Tak, to wszystko powyłączać, co jest w tle, pozamykać sobie zakładki i spokojnie gra powinna się uruchomić. Okej. Okay. No dobra. No, bo ja jestem z tym zaciekawiony. Ja w ogóle Shielda kupić dla Playbounda. To jest w ogóle szalone. Ta... Na Shieldzie grał uh, NVIDIA Shield, jest taki tablet. Tak, tak. A, jest, na, jest. Nim, na nim gra Hodon, właśnie. I my też takiego Opa, mamy, to mamy wiem, w biurze. A, takie wyniki. Ha! Co to? to. Rozdziś mi jego tajemnicę. No to teraz, no teraz Dominik. Musisz kupić Mamy, ja. mamy taki tablet y, w biurze, natomiast ja grałam na ja mam, co, co to jest to jest Samsung Tab 2 bodajże, coś takiego, S2 coś z dwójką i na nim, na nim mi się przyjemniej grało na przykład niż na Shieldzie bo grałam na Shieldzie, także zastrzelcie mnie ale mi jest wygodniej na czymś innym ale z drugiej strony najwygodniej mi się grało na moim telefonie i Arena się najwygodniej gra na telefonie Dominiku bo no proszę. wszystko jest bliżej siebie to jest moja opinia <grych> ale wszystko jest bliżej no tak, to racja. Mniejszy ekran, dokładnie. Na samą arenę oczywiście, bo na pozostałe na przykład już wolę, wolę tablet. Mi się na w ferworze walki wyjść w ogóle z gry, w sensie odłożyć ją w tło. Tak, to, to też się dzieje. Taki, to w trakcie tego szalonego swajpowania po prostu, jak tu walczy, o każdą sekundę. Właśnie, właśnie Boże tak na fikę skoczymy do Huberta, pewnie tam zasnął, trzeba go obudzić. Hubert, pobudka? E, tak, ja mam jedno pytanie, jak Ojej. mogę się... C ha, ha, ha, nie jest roku. Roku. Jej. E, czy, czy aplikacja obsługuje myszkę? Oj nie. Nie obsługuje. Bo właśnie zastanawialiśmy się z Piotrkiem, czy da się to uruchomić na Remix OS. To jest taki Android desktopowy jakieś kombinacje. Nie, no, bo to jest, to jest dość ciekawe, bo znaczy ja jeszcze będę to kombinował, bo ty nie, nie, nie, nie, nie próbowałeś, Hubercie. Dalej, nie, nie, nie, ja mam to na pendrive, ale... ale Dobra, na... ale wiecie co? Ja wam opowiem po prostu jak to wygląda, jak my streamujemy, bo my streamujemy teraz już bezpośrednio z Unity, ale wcześniej Dominika szukowała build pod komputer, tak? I wszyscy pytali, no ej, no, czyli da się grać na komputerze? To jest kompletnie niewygodne. Nie polecam my gramy wtedy myszką podczas streamu to... i to mimo wszystko to jest gra, w której właśnie system gestów, to swipe'owanie to jest, cała zabawa polega na tym, żeby, żeby to robić palcem a nie, myszka, myszka tutaj tak mech, nie, nie, absolutnie nie, nie. nie ja, ja jestem ciekawy, bo ja mam tablet graficzny nie, więc jestem a do tego trzeba się bardzo przyzwyczaić, bo tutaj też to rozważaliśmy właśnie pod kątem streamów, czy na streamach nie byłoby nam wygodniej z tabletem ale yy, nie. Wtę, po ja, to, ja, i to ja swoje, ja swoje sprawdzę, sprawdzę to. Tak, czy, czy, czy Knuj, to, knuj. Czy to na Remix OS, czyli właśnie mm -hmm. Android, Androidzie powiem, to działa i was poinformuje, nie? Bo, bo jestem knuj, też ciekawy. i daj mi znać jak było. Jasne. Takie ciekawostki. Nie, ma ja, faktycznie można byłoby teoretycznie streamować, przecież Chromecast działa i można by próbować jakąś sygnał przechwycić jakimś graberem. To nie jest problem, tak? żeby no. streamować y, taki materiał. O właśnie, Być to może. jest dla was Można. info, na przykład mieć Elgato i stamtąd łapać, bo przecież Elgato łapie bo no. idzie po po HDMI. Wszystko da się, tak, jak bardzo się chce. To tak, żebyście kombinowali, nie? Wiadomo, że to jest tak, jak Kto mi mówi, to jest gra na ekran na dotykowy, tak i wszystkie mechaniki są temu. to no właśnie. Dziwnego. To jest, to jest takie, po prostu takie, odbieranie sobie przyjemności, wiecie, to jest takie, no można kombinować i dużo rzeczy pewnie by się dało, ale to po drodze traci, traci smaczek cały, który miał mieć. Mhm. Rozumiemy. Dobra. To jedziemy dalej z, z pytaniami i kiedy jest planowane wydawanie nowych, takich kolejnych to było. poziomów? To już było, było Piotrze. Tak jak, jak, jak będą, jak będą. Jak ja będą. Zepretuj, zepretuj. To za blisko. Ja bym nie stłumałem. Dobra, to w takim <laughs> razie następne pytanie. W jaki sposób są wdrażane pomysły społeczności? To też było, ale... Nie... Tak, myślę, że tutaj już wyczerpaliśmy temat, tak bo mhm. społeczność tak naprawdę, y, mówię, to wszystko trafia do mnie, a ja dbam o to, żeby to trafiło na dół. I to trafia na dół, bo ja bardzo lubię na dół, bo oni siedzą niżej, ja siedzę piętro Dotyku wyżej. Nie tej kubiicy słynnej. Nie, nie, nie. Mają, mają okna. Mają światło. Jestem względnie jasno, mają światło, tak. I takie zasłaniają, natomiast nie, że było ciemno, więc... Sami, sami też przeglądają i forum, i sklep Google Play, natomiast ja przychodzę, jeżeli jest jakiś długi feedback, to przysyłam go do nich. A jeżeli to jest coś krótszego, to często po prostu przychodzę do nich z tym, rozmawiamy o tym. Także to jakby pomysły społeczności, one, one przechodzą. Oczywiście wyobraźcie sobie grę, w której twórcy wdrożą wszystko, co społeczność sobie wymyśli. No przecież to by była katastrofa. Także to jest przez nas to, filtrowane. To tak by nie istniała. Dokładnie. Więc y, to jest wszystko przez nas filtrowane, ale zawsze omawiane. Okej. Okay. No ale doskonale rozumiem, że trzeba jednak... To pomysły jakoś przemielić przez jakieś quality control, no rzeczy. Czy, czy to w ogóle sprażam, ma sens, że nie? Sprawdzają się, tak. No tak, tak, tak. I wiadomo, że to czasami tak jest. Ja na przykład bardzo czekam, aż wprowadzicie taką drobną zmianę, żeby działało podwójne tapnięcie na szczegóły przedmiotu. Rozważacie to, bo mnie to, mnie to drażni. Dla mnie naturalne że się trzyma dłużej, że, a ja często porównuję, sprawdzam, tak cały czas. A na przykład taka propozycja się nigdy, nigdzie nie pojawiła wcześniej. A ja napisałem. Ha, tak, ha, na ale nie, nie, Ale na przykład wcześniej, forum... wcześniej coś takiego się Być nie może... pojawiało, więc mhm. uh, wiesz co, czemu nie? Znaczy, to, to wszystko jest do, do rozmowy, także ja na przykład przyzwyczaiłam się do tego bardzo szybko. Ale mhm. to ja jest Znowu raz, why ja not? wątek. Ja znajdę ten wątek. Znaczy to jest, jest jeden wątek, więc ja to znajdę w tym tak. wątku po prostu. <laughs> Dokładnie. <laughs> Dobra. Ojej, ale gdybym też wszystkie pomysły, jakie były, spamiętała, to oj zastrzę, nie było tego dużo. Ja pamiętaj, czas, nie, nie, pamiętaj no ja że ja też swoje. dostaję maile, no, <laughs> to są jest, jest do, czasami dobra. takie po prostu długie, długie, długie, albo w ogóle pliki dostaję ze screenami, gracze robią świetną robotę, feedbackując grę i tak dalej, także dziękujemy, dziękujemy, naprawdę czytamy to i cieszy nas to. Mi się, mi się zdarzyło w ogóle stworzyć dokument, plany na dany tydzień, co jakie ewolucje przedmiotu zamierzałem zrobić. Żeby no, o tak, zapomnieć. żeby pamiętać, tak, bo tak. Yy, też eventy są zależnie od dnia, zmieniają się i tak, czasami tak. Jak, jak przegapisz dzień, to po prostu zmarnujesz sobie całą ewolucję przedmiotu, bo nie wydrobisz już tego później. Także tak, tak. tak to jest z tą grą, niestety. Naprawdę wymaga bardzo dużo planowania i zastanowienia się, wbrew pozorom. Bo to już powiedzieć, ale tam kolejna gra mobilna, tak, kolejna giereczka, coś tam do tak zwanego tronu, tak jako dodatek. O, <laughs> Ale to absolutnie, absolutnie na tron, to ma tylko dużo głębi. I vita, pamiętajcie. <laughs> nie ma, ma dużo głębi, i ja tak bardzo liczę na to, że, że da się w nią grać bezpłatnie. Po prostu w pełni tak z niej czerpiąc wszystkie walory, tak naprawdę. Znaczy nie, chciałem też być żeby było klarowny. nie dlatego, że nie chcę płacić, tylko jakby chcę uczciwą, bo mam wrażenie, że jak się kupuje to, to się skraca ten, skraca, upraszczać sobie, tak? U to taka jest droga na skróty troszeczkę, mam wrażenie. Znaczy ja zawsze korzystałam z takich dróg na skróty, grając w różne gry. <grych> Jestem z tych ludzi, no, którzy, którzy podziwiają, mhm. podziwiają to, że ktoś doszedł do czegoś, ale mimo wszystko wolą to trosz troszeczkę sobie przyspieszyć. Ale... Y Teraz też idę od zera i... A zresztą ja grałam w Blade za zanim przyszłam tutaj do pracy. Chyba do jakiegoś 50-60 poziomu dobiłam A, samodzielnie no to, to też, pewnie. więc... Mm -hmm. Tak. Bo, bo właśnie, bo taki, że Huberta zapytałem, podwójnie go tam zaktywizuje, czy Hubert w końcu zagrał, bo, bo obiecywał, że zagrał. Hmm. Że zainstalował. Przyszedł ma te telefon na, na Androidzie. Zainstalowałem przecież. i przeszedłem sam uczek. <grym grym> założyłem konto. Tyle. <grym> nie, no. nie, konto samo się zakłada, bo jest zintegrowane z tym z Google Play. Przeszedłem sam uczek <grym> na razie. No, nie miałem czasu. A, nie to... Okej, okay, okej. Okay. A no, samouczki dba... też trochę czasu potrafią zjeść na początku. Ale Hubercie, no widzisz. A niedługo wprowadzimy nowe intro. Gra będzie troszeczkę inaczej się zaczynała, bo prolog wprowadzamy inny. Więc szkoda, że odpaliłeś. Może jeszcze, może jeszcze się rozmyśl i wróć za jakiś czas. że <śmiech> ja, ci no zainstalujesz trzy tak. miesiące. <śmiech> nie, nie jakie trzy miesiące. Pokazywaliśmy na streamie, mamy bardzo fajny nowy prolog. Jest dużo ładnień. No to, tak no to powiem, będę Kompletnie czekał. jest inny, także... Będę miał no wymówkę, ja też mam wrażenie, że gra, <śmiech> ja mam wrażenie, że ta gra naprawdę, naprawdę cały czas się zmienia. To są czasami takie subtelne zmiany, ale właśnie fajnie, że wprowadzacie ciągle nowe rzeczy, bo dzięki temu to jest cały czas świeże. Nawet osoby tam po tym poprzednim dużym update'cie, kiedy to był solidny, było dużo, dużo zmian, to właśnie dużo osób pisało, że pewne rzeczy są dla nich tak nowe, że czują się jakby grali odświeżoną grezu, po bo jakiś remaster momentami, tak? bo naprawdę dużo, dużo, dużo, detali się zmienia, a jak się dużo w to gra, to się dostrzega, tak? Uczymy tak, że ja się, wierzę, uczymy się i cały czas pracujemy nad tym i rozwijamy, robimy, co możemy, także staramy się. No ja liczę, <śmiech> ja liczę na dużo aktualizacji, naprawdę, nawet małych, tak jak ta ostatnia. Na przykład, na przykład dla Huberta informacja zniesiona stała waga przedmiotów, chociaż dla mnie to była zmora na początku, ja byłem tak wytrwały, tak sobie zaplanowałem wszystko, że poradziłem sobie z tym i to też powoduje, że zmienia się taktykę gry, bardzo tak, tak, tak tutaj... to dużo zmienia w sumie no, tylko myślę, że akurat takie rozważania to najpierw rozumieją gracze, którzy dużo grają i to takie już wchodzi, no szczegóły wchodzi. Ja nie, nie wiem, o co chodzi, ten, nie gram. No właśnie Piotr tak słucha w ogóle. Wiesz co, Piotrku, nie... bo było, był taki system, który powodował, że miałeś na przykład e, ileś punktów u dźwigu znaczy, i rozumiem, każdy, że każdy działam, przedmiot, wiesz, tak i taki to, to bardzo powoli herpega, się... Tak. I, że masz tak. mhm. I masz I czasami na przykład e, tam na początku możesz właśnie w loterii zdobyć jakiś taki fajniejszy przedmiot, masz pierwszą uderzenie za darmo w loterii i ja na przykład robiłam tak jak, jak miałam takie fajne szczęście teraz że udało mi się trafić fajny mieczek a on miał tak dużo udźwigu że prawie nic innego już na sobie nie miałam więc tylko w zbroi z tym fajnym mieczykiem biegałam też się dało i to była właśnie moja taktyka na początku że z tym takim jednym proitem biegałam i a, to, a potem jak już się okazało właśnie zdjęliśmy tam wagę no jednak trochę przyjemniej być całkowicie ubranym niż tylko z mieczem. zgadza się. Ja miałem takie problemy, że sami robiłem ewolucję przedmiotu. To szybkie wyjaśnienie że to jest taki upgrade przedmiotu, podniesienie jego statystyk, wyższą klasę tak zyskuje. To zdarzało mi się, że nie mogłem założyć go do mojego zestawu, no bo był za ciężki. Już był za ciężki, tak naprawdę. <gadza> taki, ale to też było. Ale powiem szczerze, że ja trochę. Znaczy, wiadomo, jak się już ma wysoki poziom, ta waga w ogóle nie ma znaczenia, tak naprawdę. Chyba, tak, to jest, głównie, to jest głównie coś, o co też prosili, bo to się pojawiało. E, takie Obywanie. rzeczy się też dużo pojawiały na sklepie e, androidowym e, w komentarzach i o to też gracze prosili, żeby, żeby może tak jednak z tego zrezygnować. No i zrezygnowaliśmy ostatecznie. Mhm. Na pewno to ułatwienie, dużo, dużo ułatwienie dla takich graczy niskopoziomowych na samym początku gry. Tak, tak. Ogromne, ogromne, bo ja pamiętam, że to była zmora właśnie moja. Nie pisałem o tym, ale cierpiałem tam po cichu. <laughs> Jak każdy z nas. Tak, tak. Ale powiem że bardzo te choroby, które miałem po drodze, dwie bardzo się przyczyniły do, do rozwoju w grze, bo jednak uczciwie grałem mimo choroby, mimo gorączki, także... To pełne zaangażowanie dla podcastingu tutaj moje, żeby móc opowiadać. Ja bardzo chętnie wracam, mimo że moja pierwsze, pierwsze słowa, które mówiłem, to był totalny bałagan, bo mało Wsuszałam grałem jeszcze. tych słów, tak wysłuchiwałam Tak, cię. w ogóle jakieś wymyśliłem o totalną terminologię zupełnie szczapy, ale już lepiej jest. <śmiech> Zbliżam się do setnego poziomu. Kiedyś obiecałem, że dopiero drugi raz powiem o godzinie miał setny, ale no, wydarzyło się to wcześniej, bo mamy dzisiaj ciebie tutaj, więc... Ale to chyba masz 98 poziom, tak? Podglądałam 90, cię dzisiaj. 97, no, no ogólnie no to... To Podgl Podglądałam Pod... cię dzisiaj, ale dużo graczy dzisiaj też podglądałam, także mogło mi coś umknąć. No właśnie ta nowa funkcja jest fajna, jeżeli o to chodzi. Dobra. To mamy następne pytanie, bo już wspominałaś o tym, że... Tylko tak, tak staraj się, wiesz, żebyśmy nie powtórzyli się, bo my mamy chaotyczne je troszeczkę, tak. ale to tak. wiesz. E... Następnego jeszcze nie było. To teraz tak, mówiłaś właśnie o streamach i że pokazujecie nowe, czy... nowe pytanie. części gry, rzeczy które właśnie wprowadzicie. No a teraz był niedawno przecież robiony stream, ile? Dwa tygodnie temu, trzy? Dwa tygodnie jakoś tak. No jakoś tak. Ja cały czas streamuję, więc nie pamiętam, który był dokładnie kiedy. No tak, czy się W jak... naszym kalendarzu podcastowym jest, mógłbym sprawdzić. kiedy. Był. Tak, tak, jest, jest. To kiedy macie zaplanowany następny stream? Czy to też jakoś się zmienia? Nie wiem, nagle w... mówicie sobie, o kurde, w tym tygodniu mamy więcej zmian i chodźcie zrobimy streama? Nie, to, to nie jest absolutnie, że nagle w tym tygodniu robimy takie coś. Planujemy to, mamy wyprzedzenie do tego jakieś, ale w lutym jeszcze będzie stream. W lutym będzie stream, ale nie mogę wam dokładnie powiedzieć kiedy, bo tutaj mamy troszeczkę płynny termin z uwagi na parę zmian. Zawsze dajemy wcześniej znać na Facebooku, mamy takie sztywne ramy, ile czasu wcześniej dajemy znać, także... Streamy prowadzimy w czwartki, a tutaj będziemy zawsze sygnalizować jakby w niedzielę przed tym czwartkiem po raz pierwszy, więc w lutym jeszcze będziemy się widzieli. O no Tak według moich informacji, 12 stycznia był ostatni, jeżeli mój kalendarz się nie myli. Tak mogło tak, być. No, tak, tak absolutnie oczywiście. mogło tak być, tak. Kuba był z nami na streamie. Na kolejnym streamie też weźmiemy kolejną osobę, bo jakby Dominika też jest namówiona, ale sobie świetnie radzi na streamach. I tak po kolei właśnie staramy się jakieś różne osoby przeprowadzić. No pokazywać żeby... zespół, no. Proste. Tak, pokazać zespół, ale to... mamy naprawdę fajny zespół, ale też dużo, dużo różnych osób ma dużo, dużo różnych ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat gry, dlatego staramy się to tak trochę przeprowadzić w ten sposób. No dobra. To następny pytanie dobrze widzę, też nie było. Uh... Więc... No właśnie, bo mnie to intryguje bardzo, jakoś takiego... Tak, a... bo Dominik ciągle gra na arenie i ciągle nam praf... o tym wspomina. praktycznie ciągle. <laughs> Więc... No to jest kwestia honoru. Ja w ogóle tak mówię, tak napisałem do chłopaków. Mam, odzyskałem ósmą lokatę. Nie będzie wstydu na podcaście. <laughs> <To> <laughs> Ale nie niestety było. pojawił się jakiś, kurczę, zakapior i tam mnie tam... No niestety. No właśnie. To pytanie jest takie. Czy w planach macie zwiększenie ilości tej energii na arenę 2. dwóch? Tak. I czy rozważacie stworzenie wariantu areny bez no limitu właśnie. czasu? No właśnie. Ja trochę rozszerzę to pytanie po jeszcze, że, bo mhm. generalnie ilość, jakby im dłużej w tą grę gra, tym można dłużej grać. Tak? Zadaną tam ten, ten ilość tej energii, która no, powiedzmy odpowiada zmęczeniu wojownika. Tak sobie tłumaczę. Muszę sobie jakoś tłumaczyć, żeby przyjść do, ty, z tym do porządku dziennego, że to gra w 3 to play i tu musi być jakaś taka, taka co, akurat energia zwróci uwagę, że to jest jedyny powód jeszcze, żeby robić level up, bo bez energii... Bo tak to rozwijało się energię i wagę, a teraz już rozwijasz tylko energię. No właśnie, czy, czy, macie, czy macie w planach, żeby też Tą ilość prób areny, bo licznik wygląda tak, że jest 2 na 2, to jest maksimum, tak? Czy planujecie razem z poziomem, nawet ja tak miałem taki pomysł, ja go nie artykułowałem, na przykład co, co 20 poziomów, tak? Żeby kiedykolwiek to zmienić, czy to jest też kwestia, że chcecie to nakłonić, żeby jednak e, wydawać te kryształy na to? nasza obecna forma areny też jeszcze nie jest ostateczna i możliwe, że w przyszłości będziemy sprawdzać takie rozwiązania. Nie wykluczamy tego, ale w tym momencie nie jest to w planach. Natomiast tak, jak już mówiłam, takie rzeczy potrafią się wydarzyć. Po prostu overnight przychodzimy i, i nagle wiesz, tak, mamy, mamy to. Jednak dzisiaj będziemy robić to. I, i, więc nie mówię, że nie, ale... Jeszcze nie. To mamy, mamy tak samo, jeżeli chodzi o tą arenę bez limitu czasu. Jest dużo pomysłów i, i właśnie bardzo dużo pomysłów też pojawia się na forum. a Myślimy nad nimi. Czytamy je i myślimy nad nimi. że mhm. nie, nie odpowiem ci tutaj jeszcze, ale no, knujemy. Okej, okay. bo, roz, bo rozumiem, że chcecie, żeby to jakby... Mm... Rozumiem, że cały czas stacie, żeby te wszystkie pomysły nie wchodziły nagle, tak? Żeby nie Wiesz było co, odwrócenia to... i, i żeby gracze się nie zerowali, tak, że wszystko zmienia się. Niekoniecznie. Na... My bylibyśmy w stanie zrobić po prostu rewolucję. <laughs> Jesteśmy do tego zdolni. Także to nie jest absolutnie ta. Po prostu okay. trwają prace nad różnymi rzeczami i one trwają jakby równocześnie, więc. A... O, wszystko po kolei, ale jak wpadają jakieś dobre pomysły i jest, jest siła, to, to działamy. Dobra, to Dominic, może ty zadasz to pytanie. Ja, mogę, ja w ogóle bardzo chętnie bym prowadził tą rozmowę, ale nie chcę nie ci chcę zabierać <grym> roli prowadzącego. Bo uśniesz tam z tyłu właśnie. Tak <grym> nie, tak. Ja się martwię o Huberta najbardziej. <grym> pewnie tam teraz <grym> gra nie, nie twardo śpię, nie i śpię. pewnie tam... Nie nie słucham. Ale grasz tam tak czas? czasami jakieś kontrolne pytanie do Huberta, przez Grysta jakiś <grystanie> tak, czas. Żeby sprawdzić, teraz, czy jeszcze jest przytomny. że żyje no, ja Sprawdzę, jakie masz misy na arenie. Weź tam, graj trochę teraz. Korzystaj no, z tego, że jesteś... No, się... no, ja czekam na nowy, ten samouczek. Na nowy prolog czekam. <grystanie> A to A to już, to już bardzo niedługo, więc wiesz... Dobrze, to ja po, po, po, po tak pozwoli, że końcówkę tych pytań tak, ja to ja pociągnę? Tak, to ten, bo to są pytania już takie stricte robione pod ciebie. Tak, ale ja chcę zadać jeszcze ogólne, które jest na końcu, ale to, a właśnie, bo może Gabi... A to mieszaj miała. teraz, jak chcesz. Tak, ja będę mieszał, ja już taki jestem z tego słynny, że <laughs> mieszam. <laughs> jestem ciekawy, dlaczego wybraliście Androidę jako pierwszą platformę? Co to Tajemnica... Pod, co, bo... O kurczę. Myślałem, że czegoś <laughs> się Wiesz, takiego. co troszeczkę, yy, troszeczkę inaczej wygląda proces wprowadzania aktualizacji na Androidzie niż na iOSie. A to racja. Tak, I to nami kierowało. Tak, wiem, coś się tym pod względem, pod względem aplikacji mobilnych, więc. A że tutaj wprowadzamy dużo zmian i wprowadzamy je, tak jak zauważyłeś, to potrafią być takie wow, duże zmiany, to tak. <laughs> Po prostu byłoby dużo opóźnienie, tak? Bo, ja, bo na iOSie po prostu proces akceptacji jest czasochłonny bardzo, z tego co tak, wiem. Tak, tak dużo to wygląda. Jest. Ale, ale cieszę się, że wybraliście Androida, bo ja obecnie nie, nie, nie dysponuję żadną, żadnym urządzeniem na iOSie, więc dla mnie idealnie. Nawet tego Shielda rozważam, ale żeby było jasne, nie tylko dla Blade Boundu, ale ogólnie jako tablet taki growy, bo Wydaje mi się, że y, Biblioteka Gier na Androida, mimo że ten rynek się zmienił, tak jest, y, mniej płatnych tytułów na starcie, dużo, dużo właśnie takich bezpłatnych i też niezbyt dobrych gier też, niestety, wiadomo, ja w każdym <coughs> sklepie, y, to, to tam jest sporo do ogrania, jest wiele perełek, ja będę je wyciągał twardo na podcast, tak jak Piotrek wyciąga Nintendo, naprawdę. Wiesz co, ja Nawet bardzo, bardzo dużo na... podróżuję, ja jestem no wiecznie właśnie. w podróży, mnie prawie co weekend nie ma w domu. Y właściwie to jest pierwsza niedziela i tak fajnie, fajnie, że się dogadaliśmy z tym terminem właśnie tak, bo to jest pierwsza niedziela od dawna kiedy siedzę na spokojnie w domu, to było aż dziwne A, Super. ale właśnie tak jak podróżujesz dużo to mnie nauczyło grania w te różne gry mobilne i ja uwielbiam free to Play. ja sobie sprawdzam free to Play, pobieram ich bardzo dużo sprawdzam przeróżne gry i jest to, oczywiście no, znajdziesz różnego poziomu gry, różnej jakości gry tak, ale, ale są fajne gry. Naprawdę są fajne gry i warto temu też trochę poświęcić uwagi. Wiadomo, że PC Master Race i konsolowcy górą Rise. zawsze tak, tak dokładnie tak. tak. tak. Więc e, on tam, tam wszyscy A się śmieją, troll. że troll. pezent, we pezent, we pezent, we pezent śmieją się, haha, jest graczem, bo gra, gra na telefonie. Ale jest naprawdę dużo fajnych gier i myślę, że to jest też coś godnego uwagi. Ja powiem, A znasz wiecie. naszą inną produkcję mobilną? CUTE DRAGONS? Na, tylko, tylko zna, nie, tylko znam y, mo, hopy. Tylko hopy widziałem, bo ja dopiero odkryłem, że macie tak dużo gier w ogóle na Androida. Naprawdę nie widziałem nawet, bo tam można sprawdzić y, wszystkie gry dewelopera, tak? Ale mamy z y, takich niehopowych, mamy w tym momencie dwie. I to są właśnie Bladebound no, no, i CUTE powiedz. DRAGONS. Różne, nie wiem czy ktokolwiek widział nasze stoisko na PGA. Znaczy nie mogę się dużo wypowiadać w kwestii CUTE DRAGONS. To jest gra typu match 3, i jest bardzo ładna. Musiałbyś sobie ją sprawdzić. Może, a jest na iOS-a? Bo nie może polecę. E, a też żenie. jeszcze jej nie ma na iOS-a. Kurta, no, Ale no, to jest... No, to super, czyli ja sobie nie mogę podradzić, bo 0 na 10. Jak cokolwiek się <laughs> będzie pojawiało, będę ci dawała znać, będę cię zapraszała. Tak, Piotrku, jesteśmy. Wow. <laughs> Teraz musiał się trochę ożywić mobilnie, z tego wynika. Smoki, bo tak o nich mówimy roboczo, kiedy Dragons y, też są rozwijane i, i też jest to free to play. I co mam wam powiedzieć? No gram w nią, nie, nie, nie wkłada w nią pieniędzy. Gram w nią i też tak da się. Jest bardzo, jest bardzo ładną, fajną gierką. Także to są takie nasze dwie różne produkcje od Hop. A pracujemy cały czas nad różnymi innymi grami też. A więc tak mi jeszcze, skoro już tak totalnie, to tylko mi głos. Oczywiście tam zachęcam go, że ktoś tam komentował, ale zastanawiam się teraz, czy bo cały czas o te pieniądze, znaczy się trochę rozbija, często o tym mówię. Czy zastanawiacie się nad jakąś metodą? To będzie w ogóle zawiłe pytanie, od razu mówię, spróbuję wyartykułować, jest późno. Sp spróbuję wysilić moją blond głowy, i cię zrozumieć. Bo, <t> <t> tak, chodzi o to, że mm, załóżmy, że ja nie chcę sobie pomagać w grze pieniędzmi, tak? Czyli nie tak. chcę kupować kryształów, ale robię, nie dlatego, że was nie lubię, czy cokolwiek. Po prostu nie chcę sobie <śmiech> się ułatwiać się, że gry że bo... <śmiech> tak, ja po prostu chcę wszystko, tak zwaną krwawicą moich palców, uzyskać, tak? Nie chcę sobie pomagać, chcę wyłącznie mechanikami gry, zdobywać tę walutę w grze i sobie sobie grać. Czyli bazować wyłącznie na tym, na mojej pracy ciężkiej. Czy rozważacie wprowadzenie. Ja wiem, znaczy ja wiem, że się da, chociaż ostatnio wprowadziliście te takie osiągnięcia, tak już kosmiczne liczby że ja zobaczyłem i zapłakałem. Normalnie są, jest ogromny skok. Nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. Odpisywałam cię chyba w tej kwestii, prawda? Tak. Jakiś Zgłosiłam jakiś... to do prokuratury. Prokuratura już nad tym popracowała. Tak, jakieś takie kosmiczne, że, na przykład był, że próg na przykład był... No bo dzięki osiągnięciom, ja może kiedyś opowiem o tym szczerzej, można sobie zdobywać tą walutę w grze. I tak się, ale wracając do pytania. Czy rozważacie wprowadzenie jakiejś metody płacenia za grę, za jakiś inap in content, żeby gracza, gracz mógł wam zapłacić, czyli załóżmy, że to jestem ja i to pewnie będę ja. <grym <grym <grym i, I czy macie jakieś pomysły na to, żeby dać możliwość sprzedania coś graczowi, które nie pomaga mu w grze, tak? ale żeby mógł wam dać pieniądze? O tak. Wiem, że zawsze za wiele to zabrzmiało. Nie, nie, nie, to nie brzmi za wiele, bo w Reposorom dokładnie, skiny. Y Właśnie. Rozmawialiśmy o tym, jakiś więc... Jakiś premium content tak, dla tych płacących, który grę. Tak. grę. Rozmawialiśmy mhm. o tym w teamie i to też jest w fazie rozważań, a ja, ja jestem bardzo ogólnie za takimi rzeczami, bo ja uwielbiam po prostu przebieranie moich postaci, broni i tak dalej. Także... Y też o tym rozmawialiśmy i rozwijamy sklep. On się teraz będzie zmieniał. To też może się pojawić. Tak, się wspomniałeś o tym. Bo ja właśnie zauważyłem, że kiedyś sklep nie był ujawniony. A od tego tak. update'u poprzedniego dużego. Wyszedł z szafy. Poprzednie były małe, tak, tak. To, to właśnie pojawił się jako ikonka i w ogóle ten, w, przy tym nowym hubie, tak, przede wszystkim to było. Tak, tak, tak, tak. tak. Ja, Hub ja, ja, też ja dużo chętnie, zmian graficznie. Tak, ja po prostu mam wrażenie, że jeżeli ja y, kupię te, y, te kryształki, to ja, sobie, to ja sobie zadam taki cios wewnętrzny, to sobie ułatwiłem. Po prostu ja nie chcę sobie ułatwiać. Chcę, żeby to było trudne, że, chociaż teraz jest autograf, więc troszeczkę skraca ten czas, bo dużo poświęcałem czasu dziennie. Powiem szczerze, że tak dwie godziny dziennie grałem spokojnie. Tak codziennie. A to tak jak ja, ja lubię się położyć i sobie trochę pograć Blade Bounda. Tak, przed snem, żeby Dokładnie. się nie zmarnowała energia. Czyli rozumiemy <laughs> się w pełni chłopaki tam przysypiają, ale także powódku ja dobrze. dobrze się e, ja mam Huber, jeszcze jedno pytanie. O, jest! O, tak, jest. jest. Trzeba, trzeba Huberta tak pułkować nam wtedy. Trzeba, trzeba. To działa. Ja już z nim testowałem tę metodę i jak najbardziej. E, jakimi grami e, inspirowaliście się przy produkcji Blade Bounda? E, I może przy jakichś update'ach? Nie tylko przy całej Super, produkcji, pytanie, ale też dziękuję. przy, przy wow. jakichś funkcjach dodatkowych, nie? Wiesz co? E, hmm, nie było mnie w momencie, kiedy Blade Bound się urodził więc a, mogę się tylko domyślać, co nimi kierowało. Ale, ale nie odpowiem Ci na to, bo po prostu nie wiem. Nie było mnie tam od początku. Natomiast e, my też sprawdzamy i tak jak mówię, tak jak ja ogrywam e, różne free-to-play gry podobne do Bladebounda, tak samo ogrywają je inni w zespole i Project Owner, czyli Tomek też ogrywa różne gry i jakby wiecie, my z nich, oni z nas, wszyscy czerpiamy inspirację patrząc na inne gry i jak, jak one są rozwijane, Więc, yy, ale czasami, czasami bywa tak, że złapiesz inspirację patrząc na coś, co jest tak bardzo z innego świata że tutaj ciężko jakby jednolicie to określić, ale no już, no już nie mówmy, do czego ta gra jest podobna, bo jak ktoś się włączy, to po prostu to widzi, tak? Ewidentnie tak, nawet nie musimy mówić, że jest na D. Spotkałam, spotkałam teraz po 10 latach przyjaciela właśnie z dzieciństwa i, i okazało się, że w ogóle tak, on już, on już gra w Blade Bounda i właśnie miał takie, ej, no przecież... To mi przypomina tak, wiadomo, <laughs> naszego to... dzieciństwa. <laughs> ja bym tak widzisz, tak że tak teraz jest. możesz to wynieść z domu, jest też fajnie. Także, te, oczywiście, m, dużo różnych podobień wielu różnych gier można by znaleźć. Ale dla mnie, jeżeli gra jest porównywana do czegoś, co jest kultowe, dla mnie to jest komplement, więc wiecie. To jest no tak, z... jakby, jakby, tak. Powiedzieć, jakby powiedzieć ci, że przypominasz jakiegoś znanego, zdolnego, przystojnego aktora. To zawsze jest komplement. No, nie wątpię, nie wątpię. Ja mam jeszcze takie pytanko, bardziej też takie szczegółowe, chociaż pewnie tu słuchacze podejrzewam, że ci, którzy nie grają Blade'a, pewnie już szpią dawno. Ja do tego miejsca. Bo mnie zastanawia taka rzecz odnośnie przedmiotów i unikalności. Ja zauważyłem taką rzecz, że zdarza się, że przedmiot jakiś ma jakąś na nazwę, bo tam z nazwami naprawdę szalejecie, są niesamowite momentami. Na przykład, a propos szaleństwa, jest na przykład taki tak się odszał, tak, jest to miecz i zauważyłem, że zdarza się, na przykład, że występuje w wersji takiej zwykłej i występuje, i te, tak samo się nazywa, i występuje jako yy, legendarny przedmiot, tak z wyższej półki. Mhm. Czy, czy przedmioty w grze są unikalne, czy jednak nie? Bo ja miałam ja mam początku wrażenie, że przedmioty są unikalne. One że... są unikalne. To, o czym mówisz, jest wynikiem przebudowania struktury i temów. E, tak naprawdę zmieniły się tylko wyglądy tych zbroi. Nie chcieliśmy zabierać starszym graczom wyglądów, do których są przywiązani. Żeby po update'cie nie, nie okazało się, że ktoś wchodzi do gry i o, o, ojoj, moja, mam, mam coś nagle kompletnie innego. Stąd na przykład można mieć zbroję challenge'ową o wyglądzie legendarnej, a statystyki są challenge'owe, ale te przedmioty już są niedostępne w grze. To są przedmioty, które jakby przed zmianami graczy je zdobyli, one są, ale już ich się nie da zdobyć. I dlatego bardzo ciężko pracuję nad Wikipedią, do której wprowadzam wszystkie przedmioty, żeby potem ostatecznie jakby to rozstrzygało i Wikipedia też będzie mówiła, że przed rebalansem na przykład coś takiego było, ale zostało wycofane. Była zbroja w zeszłym roku na Wielkanoc, pokażemy ją na następnym streamie, która też została wycofana. Już jakby się nie pojawi w grze, ale, ale była, więc ktoś ją może ciągle mieć i założyć. I teraz ktoś, kto to podejrzy, nie będzie wiedział co Kaman. Także pracujemy nad tym, żeby to. Ja pracuję bardzo ciężko nad tą Wikipedią, żeby jakby to rozjaśnić trochę graczom. Mam nadzieję, że trochę mi się chociaż to uda. No, no nie wątpię, nie wątpię, bo się zauważyłem, że też to jest duży, dużą trudność, tworzy, powoduje to, że gra jest rozwijana przez długi czas, tak? Jest grą jednak, gdzie cały czas ludzie grają non stop, tak? I obserwują te zmiany i gromadzą rzeczy, i faktycznie nikt nie chce tracić, chyba, że nie chcący sprzeda. A czy wiesz co, to, jest, to była jakby nasza decyzja w momencie, kiedy był robiony rebalans, że nie zabieramy graczom tych przedmiotów i jak to z graczami? Zawsze, zawsze będzie ktoś zadowolony i niezadowolony z tej decyzji, ale to było tak, nam, nam jako graczom wydawało się to bardziej sensowne, żeby zostawić im to, co już kiedyś zdobyli i po prostu... No, w wielu grach tak było, ja szczególnie w Metinie takich rzeczy doświadczałam w przyszłości, że jakieś itemy z jakimiś totalnie dziwnymi bonusami, które później już się nie pojawiały, znajdowały się czasami na rynku i były takim rarytasem drogim, bo po prostu były dziwne. Także takie rzeczy się dzieją w grach. Okej, okay, jeszcze mam takie pytanie związane jeszcze z rzeczami, ale trochę już o tym mówiliśmy, ale tak żeby uporządkować. Czy, czy, czy jest, czy, czy tak jest, tak? Czy, czy jest tak, że um, jak przedmioty, bo jest tam taki, ta, taka możliwość losowania przedmiotów, tak? Płaci się tymi kryształkami i można. Tak, loteria. Lepo, tak, loteria, tak, no, tak, tak to nazywacie. Legendarny portal, tak jest to określone. I teraz... Tak, tak, bo to ma, to ma całe swoje story, także. Mamy w ogóle świetne story w grze i niech każdy, kto przyklikał i nie wie, niech, niech żałuje, bo jest super. Nie, ja, ja bardzo, ja bardzo właśnie, ten, nawet ta, ta historia jest taka, że w ogóle pojawiają się takie niesamowite rzeczy, że kolejna lokacja i, i na przykład jakaś, jest duże lore tak naprawdę, które powoli się ujawnia, zauważyłem. Tak, po, tak. Tylko, że to trzeba troszeczkę pograć, a teraz jak się już powtarza te poziomy, to już nie śledzi fabuły. Fabuły się głównie śledzi, kiedy leci się po kolei, tak? Tak, tak, tak. Ale będziemy niedługo ujawniać twarz wiorołomcy. Właśnie, na to czekam. czekam na, na, to. na streamie się pojawił, bo trochę się z nim tam biliśmy, pokazywaliśmy, jak to będzie wyglądało, ale ujawnimy jego twarz, tak? Pokażemy, jak on <śmiech> wygląda. Bo właśnie, ja się wracam do bo mnie zastanawia taka rzecz: czy, czy można założyć, że wszystko da się w grze zdobyć, nie tylko, znaczy, czy wszystkie przedmioty w grze, które są w portalu, można zdobyć uczciwie w grze przez jakieś, w jakiejś perspektywie czasu? Czy jednak trzeba wylosować, trzeba jednak trochę po poświęcić tej Jest specjalna tej klasa przedmiotów legendarnych, które w złotej ramce Właśnie. są, tak fizycznie, one są do zdobycia tylko z loterii, o, ale na nowak. przykład ja. mhm. w tym miesiącu można było zdobyć legendarną patronkę natury jako daily reward. Także, jakby, też nie zamykamy całkowicie drogi do tego, że jeżeli coś jest tylko w loterii, to był skok na kasę. Nie, to jest <śmiech> e, trzeba być czujnym, trzeba mimo wszystko zaglądać do gry. Takie rzeczy będą się pojawiały. Poza tym pracujemy też na tym, żeby dodać jak najwięcej możliwości zdobycia tych kryształków też w grze, więc spokojnie. No właśnie jeszcze tak o fabule chciałem powiedzieć, bo mi troszeczkę brakuje różnorodności w tych zadaniach codziennych, bo są zawsze takie same, czy macie plany, żeby zmodyfikować te zadania, bo na przykład podam przykład, tak? na przykład coś takiego, że należy odwiedzić lokację tą, tą i tą, i tam zdobyć, i tam y, przejść te lokacje, a nie, że jakieś tam trzy dowolne. Chodzi o złożoność tych, żeby to były questy bardziej, tak? Przypominały mini-questy, a nie tylko po prostu proste zdania do zrobienia, tak? I żeby można było, tak jak powiedziałaś, w nich zdobywać jakieś to, kolejne przedmioty. Tak, pracujemy nad tymi, też pracujemy nad y, różnymi achievementami, które mogą być te Chociaż zdobycie. Chociaż to, także... nie było, tak? Bo, tak, bo tak, jednak tak, nie da się tak. ukryć, że te zdania codzienne to jest po prostu y, rutyna totalna raz, dwa, trzy, ja już opanowany ten, że to robię tam. Ja zawsze zapominam innym. wejść do tego, do tego drugiego portalu i tam zdobyć ten przedmiot. Zawsze, zawsze mam takie, o czym ja zapomniałam i to jest to. <laughs> okay. e, ale tak, tak, tak. Myślimy o tym i też pracujemy nad achievementami. Bo tak jak powiedziałeś, Brybad ma być grą, jak to się mówi, free to play for life. Ja na to liczę. Ja mam zamiar w nią grać kolejne lata. <grym> Także mam nadzieję, że, że pozostanie ulubioną grą mobilną. I o, mam już ostatnie pytanie. Już teraz tak teraz mi złamiesz serce, jeżeli kiedykolwiek znajdziesz inną grę mobilną, która, która, która cię nie tak nie znajdę, w sobie rozkowała i wtedy ja znajdę ciebie. <grym> nie, <grym> Nawet nie się nie, będę nie masz. Nie no teraz, jeżeli jeszcze też mamy naprawdę fajny kontakt i bardzo w ogóle doceniam twoją aktywność na forum, bo jest niesamowita i, i szybkość odpowiedzi i, i jest naprawdę bardzo fajnie. To nie każdy, nie każdy, znaczy nie ty chciałem powiedzieć deweloper, bo błędne, nie każdy y, przedstawiciel, tak, y, dewelopera, tak, przede wszystkim, taki bezpośredni jest tak komunikatywny, tak ja bardzo doceniam. Wiesz co, mi bardzo zależy na kontakcie z graczami, ja sobie graczy niesamowicie cenię i nie pozwalam na przykład graczom obrażać innych graczy, albo w domyśle, że tak ostatnio był taki post na forum, w piątek walczyłam, nie pozwolę obrażać graczy, bo ja jestem jakby też trochę bardziej po waszej stronie, z jednej strony ja tam chodzę i coś tam mieszam w tym zespole, ale jestem bardziej po stronie graczy. I bardzo sobie ich cenię, bardzo ich lubię i chcę być też ich, jak, naj, jak najbliżej, więc odpisuję na komentarze, na Facebooku podpisuję się pod tymi komentarzami. Odpisuję w przeróżnych miejscach, podpisuję się pod tym wszystkim i mam nadzieję, że zostaniemy też jak najbliżej, bo cieszy mnie ten kontakt, rozpoznaję ich po i to jest strasznie fajne, to jest Strasznie tak, że... fajna mhm. praca. Oczywiście gracze się czasami denerwują i jak, jak zarzucają nam taką, że jesteśmy w stosunku do nich zimni, albo, albo że już teraz w ogóle nam na graczach nie zależy, to mi serce pęka, bo zawsze zależy mi na graczach. Ja Więc... nigdy, nigdy bym tego nie powiedział w ogóle, że raczej zawsze ten kontakt jest taki przyjemny i, i pogodny, także nie wiem... Skąd się wzięły w ogóle takie otyłki? Ja Myśli, ale okej. Okay. Czasami, czasami, nie, nie, czasami mhm. gracze się czują w jakiś sposób z jakiegoś tytułu poszkodowani, ale to wiadomo, jeżeli są wprowadzane zmiany, to zmiany zawsze znajdą swoich zwolenników i przeciwników, także no niestety. Ja już tak chciałem do końca, do brzegu podchodzić z tym będę bo jednak... Tak, bo musimy chłopaków się... trochę obudzić i tak, tak. <laughs> dokładnie. I ostatnie halo. pytanie drobne. No, no, słucham <laughs> czy to planujecie ocia, słucham. zmienić ikonę? Bo zauważyłem, że Google Play już zmienia się W następnym Tak, tak, a tak. Ale tak, dobrze to jest... zauważyłem, że ikona się zmienia w Google Playu dwa razy. a tak, były prowadzone ma ciągle... testy były prowadzone testy i mieliśmy kilka ikonek, a na Facebooku już jest ostateczna zmienione zdjęcie profilowe i tam jest ikonka i ona się też pojawi w nowym update'cie. Super, bo to, to jest To jest drobiasz, powszechna tak? praktyka w grach free to play, tak. żeby coś Poszliście. takiego robić testuje się ikonki, które, które powodują, że graczom się najchętniej i najprzyjemniej zagląda do tej gry także też testowaliśmy i nadchodzi zmiana wielka zmiana <laughs> Ale to, to jest wbrew pozorom częste w ogóle w aplikacjach mobilnych, że jest zmiana ikony i redesign tak zwany najczęściej i to naprawdę odświeża temat wbrew pozorom. Czasami to idzie w parze z redesignem aplikacji i daje taką świeżość pewną. Nieby tak drobiazg. i takie zmiany też mają swoich zwolenników, przeciwników i to jest normalne. Jak zawsze. Ale tak, mhm. trzeba... Ja jestem zwolennikiem zmian, nawet jeżeli to są drastyczne zmiany, bo przynajmniej coś się dzieje i są emocje, targają nami na lewo i prawo, ale są. Oczywiście, że tak. No to ja tu, Piotrek, jeżeli jeszcze nie zasnąłeś, i Hubert, to ja już nie będę już o nic pytał. Ja bardzo dziękuję za mój gry. Chyba najdłużej mówiliśmy o grze mobilnej w historii. Mm -hmm. To jest. Ale Spoko, ja będę. ja będę mówić, mówić Super, super. Tak, to Gavi jest w ogóle świadkiem, i ja będę piastował gry mobilne, bo to też jest ważna dziedzina w ogóle gamingu, gaming industry, mogę tak powiedzieć. Naprawdę, jest ważna. W tych czasach tak, w tych czasach tak, to mimo tak, wszystko tak. właśnie przez mm -hmm. to, że się tak poruszamy, a na przykład ja nie mam wity, tak? No fa fajnie, fajnie macie, ale ja nie mam wity, no ja <laughs> więc ja sobie na i tym... Jest, ja jestem absolutnie zafascynowany i nie rozumiem Sony, dlaczego on zabija tą konsolę, bo ją zabiło, naprawdę, ale ja jestem... Ja tak jak mówiłem, ja do tego podchodzę spokojniej, nie mówmy o Vicie, bo ja, ja się rozkręcę i będzie w ja nie, tak nie nie? Tak, tak, ale no świetna konsola, ale bo wiadomo co jest grane, tak? Komórki ciągle wychodzą nowe, nowe Snapdragony, już 6 gigabajtów w telefonie, to już nikogo nie dziwi, tak? Jak tak, na, tak, na tak, OnePlus tak. 3. Mnie dziwi, bo ja mam jeden, oh. A tu OnePlus 3 to tutaj 6 gigabajtów daje i na pewno Bladebound tutaj, no będzie dobrze chodził no, Na Nexus że to się, się szybciutko nie tak. Chodzi. Przez to 10 lat. Znaczy, Ojej, ja, ja muszę zmienić techniczne. telefon. Ale wiesz, ja... co, wiesz co, Piotrek, chyba dołączę do twojego teamu iOS-owego, jak już BladeBound będzie na iOS-ie. No to będzie... Hmm. Tak, to będzie ten moment, kiedy będzie warto zmienić. Tak, ja wtedy, wtedy dopiero przejdę na ciemną stronę mocy, ale jeszcze, jeszcze nie. <laughs> Jej, nie, no Ja, roz, ja rozumiem jak podejście. Trochę mi brakuje właśnie. Chciałem sobie sprawdzić Nie po raz pierwszy, w ogóle, jak usłyszałem od BladeBounda, i tak wchodzę na stronę i tak patrzę, jest Google Play, a gdzie iOS? I się zacząłem zastanawiać, what the hell, nie? o co chodzi? Dlaczego nie ma? No bo większość mobile channel wychodzi na dwie platformy jednocześnie, nie? Tak, Albo, albo, tak. albo na iOS-a wychodzi jako pierwsze. To jest taki, taki trend, kiedyś był. Tak, tak, cały czas jest taki trend. Aplikacji użytkowych. Tak i w ogóle Piotr cieszę się, że już nie mylisz Blade Bound ze Skybound. Dla, pewnie dlatego, że skancelowali. Ja nadal będę żałował, że mi Skybound skasowali. Weź idź. Kurde. <laughs> Wybacz, ale musiałem to powiedzieć. My What the hell? No widzisz, Sony zabiłowite. Ci za, z, tego, zgasili Skybounda. Widzisz, ale spokojnie. Coś mieszają. Artifex robi cały czas dobrą robotę. Więc Właśnie, ja, mamy Artifex. Można, można. O, właśnie, ta to, to dla, dla Was. My nie lubimy zabijać. Czasami trzeba zabić jakiś projekt, albo no, no różne rzeczy się zabija, ale my lubimy, my lubimy życie. No w, naszej, ja, ja... w naszej firmie cenimy życie. Ja o, wydaje mi się, nie... żebyście zgasili Wave to ojoj. Oj, oj, Myślę, że topka tam z areny to by przyszła do was osobiście pogadać. Przestań <śmiech> ja bym się zapłakała. Też to jest nie, moje nie. dziecko. Pielęgnujmy tak. Kar, Karmcie tam wiesz. Rób, rób się wszystko, żeby działało, Ja będę grał. Mam nadzieję, że wystarczy mi energii, dosłownie. <śmiech> A ja mam nadzieję, że będę w odpowiednich czasach nadchodziła z ciasteczkami do teamu żeby ich tam trochę dociasteczkować, żeby mieli siłę jeszcze. <śmiech> Dobra. Ostatnio był dzień community managera i ja na przykład przyniosłam ciasteczkę do pracy. O, słodko. No w ogóle, w ogóle dzięki zabiegowi trochę wiemy, jak jest w artefekcie i wykona to, że to jest taka fajna firma, że tam można Super, u nas jest tak fajnie, i ja wiesz, wstaję rano i Uśmie czasami uśmiechem? siedzę. Tak, a mimo, że jestem leworęczna i lewonożna, to wstaję lewą nogą z łóżka i jestem zadowolona z życia. A, a tak z ciekawości z takich pytań nietypowych, a o której wstajesz, że tak przyjemnie jest do tej pracy. Wiesz co, u nas jest tak fajnie, że to wolna w pracy pewnie. tak, że mamy, mamy takie swoje core godziny, w których jesteśmy wszyscy w pracy, ale zasadniczo możesz być w pracy od siódmej, od 8, od 9, natomiast oczywiście pracujesz 8 godzin. A czasami pracujesz dłużej, bo, bo się zasiedzisz. Ja tak mam, że na przykład jak się zasiedzę dobrze na forum, to już jest ciemno, a ja, a ja dalej tam patrzę. Także yy, chociaż miałam różne czasy, że przechodziłam do pracy na siódmą, teraz przychodzę tak bliżej dziesiątej trochę. No fajnie, fajnie że jest są swoboda naprawdę. Przesuwa się to, wiesz co, bo y, jak y, miałam taki fajny tryb życia, że y, nie grałam do późna w nocy i, i mogłam rano wstać, a teraz znowu zaczęłam grać do późna w nocy. Jak tu żyć? No właśnie. Ja to Z, gdzieś... Zaraz się okaże, że te korowe godziny to jest od 14 do 16, <grym, <grym, że tylko dwie godziny. Nie u nas <grym>, 10, od 10 jesteśmy tak w pracy wszyscy. Zaczynamy spotkania, mamy codzienne spotkania też teamem Blade Bounda, a ogólnie... Fajnie, jestem fajnie się pracuje. To ja mam jeszcze jestem pod jedno wrażeniem pytanie. Ile, ile siły w to, wkład ile w te energii wkładacie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Ale wierzę, że, że tworzenie tak rozbudowanej gry mobilnej naprawdę jest czasochłonne i wymaga wielu, wielu godzin. Zespół, spędzony. teraz jeżeli, jeżeli zespół będzie tego wysłuchiwał, żebyście się potem nie śmiali, że tak o was cukrzy, ale naprawdę zespół, który tworzy Bladebounda jest świetnym zespołem. Także fajni ludzie, mają, to, mają siłę. To ja mam jeszcze jedno pytanie, ale to jest takie mocno moje pytanie, w sensie ja jestem programistą i znam się trochę na różnych oj. E, spokojnie, nie ten. Jestem ciekawy czy <grym <grym w, w, w, tak, bo powiedziałeś że jednak jestem po prostu ciekawy, czy wy jako taki studio właśnie czy pod względem właśnie Blade Bonda pracujecie za pomocą jakiegoś strama czy czegoś podobnego? Czy, czy, czy nie masz pojęcia? Scrum Mastera? Znaczy tak, kogoś takiego głównie macie Scrum Mastera, macie zadania bezpośrednio i takie rzeczy. To jest też czytale, czy, jest działanie. Jest taka osoba. Jest taka osoba, Jestem ale tak zespół sam sobie wyznacza też cele i jakieś to okay, wszystko działa. Zakładają sobie taski, Dominika wszystkich pilnuje, żeby wszystko zrobili, także e, e, nic, nic nie ginie, bo Dominika patrzy. Aha. Nie, no właśnie to, to jest dość ciekawe, bo ja jako programista trochę z perspektywy aplikacji bardziej webowych i tego typu rzeczy inaczej podchodzę. Nie, no. zakładałem, zakładałem sobie zadania jak najbardziej, także mówię tutaj wiele rzeczy czasem się pojawia z opóźnieniem, ale nie ginie, bo my gdzieś sobie o tym notujemy to, planujemy to, robimy planowanie, mamy dużo spotkań i to wszystko jest przemyślane, także Super. jest pełna organizacja w tym chaosie. Dobra, to teraz zrobimy w ten sposób, że w, próbowaliśmy z, zabrać różne informacje z różnych miejsc, jakby, żeby z, w ogóle złożyć te pytania, bo mamy Dominika, to eksperta, ale ja próbowałem się też dowiedzieć tak trochę pod względem takiej socialowej, e, żeby tutaj pozbierać informacje. Ale jeżeli ktoś jeszcze jakieś informacje posiada, w sensie chce się czegoś dowiedzieć, to może napisać, a to albo w komentarzu, albo bezpośrednio na Twitterze na pewno do, do Gabi, no na pewno odpowie no, bardzo Na szybko. forum może napisać, forum. Na forum. Ja w ogóle fajnie, że, mają, że macie, Więc macie forum. No, prawda, macie masę opcji. Ma też ja Facebook, Facebook, Facebook, Facebook. Nie, nie, ja nie. Najlepiej nie, nie Albo, albo piszcie nam pod komentarzami, co będzie pewnie nie, u niektórych, pozdrawiamy cię, Izak. łatwiejsze. Ale jak najbardziej, wiecie, Twittery i tam forum blejbałdowy. Będziemy to przekazywać w odpowiednie miejsca, żeby to wszędzie dotarło. nie? I wam informację zwrotną też, też dać, nie? Jak na Twitterze ktoś do was napisze, to szybki retweet i ogólnie pod hashtagiem Braidbound znajdziecie bardzo dużo jakichś moich wywodów, także polecam hashtag Braidbound. No, no to super, no to widzicie, to, to mamy Bladebounda. Mam nadzieję, grafina, że jeszcze no. ktoś z nami jest i jeszcze nie śpią ludzie, jeszcze nie, bo, jeszcze, jeszcze nie wymiękli od nadmiaru informacji o grach mobilnych. Dobra, to teraz... no, bo, to, bo, bo po raz pierwszy Piotrek i zauważyliście, że mamy prawdziwy temat odcinka. Chyba tak, w pierwszy, raz, w ogóle pierwszy raz nie jest o Nintendo i pierwszy raz Piotrek nie mówi przez cały odcinek, tak. <głosy> tak jest. <głosy> Więc jest, ale że, żeby nie było, że ja w ogóle nic nie mówiłem i, i, i ten, to teraz się wypowiem. <głosy> e, jako jedyny w tym odcinku przygotowałem dla was serial, <głosy> żeby nie... Ten I Hubert to teraz powie, no nie, to on, to on wkłada, ale no właśnie... Nie, nie miałem gierki w tym... Powiedz, tym. powiedz to Hubercie. <śmiech> Hubert Huber do tej no. pory no ja nie mi przypominał, jak mu powiedziałem, że e, ma drać, a nie oglądać seriale. No właśnie, no i co? I, I ty w tym odcinku nie masz gierki. Tak, no bo wiesz, Hubercie, ja A mam nie takie na 50-60 godzin, nie? A powiedzieliśmy sobie, że te gry to tak dopiero jak skończę, no to tak dram powoli. No to właśnie teraz szybko się wetnę, bo dlatego zabroniliście mówić mi o tym, o Rickor, w mm -hmm. przednim odcinku. Zap proste pytanie, czy ukończyłem. Powiedziałem, że nie, no to koniec. No, no to dlatego nie mówię od razu. A powiedz no, was... o serialu i pierwsze pytanie, ukończyłeś ten serial? <laughs> no właśnie. właśnie. I teraz uwaga, tak. <laughs> o kurczę, no nie, Dobra, przygotowałem. Dobra, teraz tak. O czym będę mówił? Będę opowiadał o serialu, który się nazywa Frontier. I Frontier jest serialem Netflixa, ale tak naprawdę produkcję, za produkcję odpowiada Discovery Channel Canada. I jest to serial opowiadający o handlu futrami w 1700... P no, w XVIII wieku mniej więcej w krainie, która się zwała Zatoką Hudson. Jak niektórzy dobrze będą wiedzieć, poznają historię tamtych, tamtych krain, to był to okres, w których były tak zwane kampanie i, i, by, i były różne problemy i walki o ten teren, bo byli i Brytyjczycy, i Szkoci, i Amerykanie, i Indianie i wszyscy walczyli o ten teren, żeby, żeby mie mieć tam kawałek tej, tej, tej, tej ziemi, nie? No i tutaj jest jakby cała historia opowiadająca o tym, o dokładnie taki kawałek i żeby zacząć od czegoś miłego, no to pojawia się tu, jakby tak powiedzieć, aktor, którego się w ogóle nie spodziewałem, nie? Też tak sobie przyglądałem ostatnio Netflixa i patrzę, o to mi coś, coś, coś... kurde, ja tego aktora skąd znam, nie? I tak, Jason Momoa, kto to jest? I tak mówię, no nie, tal drogo, nie? <gry> I już mówię, o gra o tron. I co on tu robi w ogóle? Aquamena będzie grał no, Jason Momoa w serialu, o co chodzi? I się okazuje, że jest naprawdę dobrym aktorem, gra tutaj niejakiego Detlana Harpa, czyli osobę, która jest w wpół Brytyjczykiem, w pół tri czyli w pół Indianinem. I próbuje jakby też kawałek tutaj wprowadzić swojego rynku i się ciągle przeplatają różne historie różnych osób. Ogólnie serial jest bardzo ciekawy, bo jest taką, takim dramatem historycznym i na chwilę obecną jest to jeden sezon, który ma sześć odcinków. Dlatego go tak szybko ukończyłem praktycznie wczoraj, <głosy> <głosy> żeby nie było. E, polecam wam zajrzeć na Netflixa, bo jest to właśnie takie krótkie. Każdy odcinek jest tam po godzinie mniej więcej. Niektórych, chyba pierwszy odcinek jest troszkę dłuższy jest, jest mówię, bardzo ciekawy, pokazując tą całą historię a są, jest kilka osób, które mm, bardzo wam się, mi się wydaje, spodobają mi osobiście na przykład prócz samej historii z fabuły i, i okolic czyli też zdjęć, które tam się pojawiają bo Kanada jest super piękna i jak ktoś mi powie, że nie to, to ja nie wiem ale tak, Kanada jest piękny, pięknym, pięknym krajem do, do oglądania. To dodatkowo ja mam bardzo duży, że tak powiem, fetysz <grystanie> dźwięków brytyjskiego, angielskiego. A co ciekawe, tutaj pojawia się tego nie tylko brytyjskiego dużo, ale pojawia się też szkocki, pojawia się irlandzki, który jest już w ogóle tak specyficzny i taki że się to... Tak się dziwnie słucha, ale jest i jeszcze dodatkowo do tego dochodzą Indianie, którzy jeszcze inaczej mówią, i Amerykanie i to wszystko wsiąknął w, dosłownie w jeden serial. Możecie usłyszeć wszystkie, wszystkie wersje angielskiego, jakie sobie możecie praktycznie wyobrazić, bo jest przecież też e, Kanadyjczycy, jako Kanadyjczycy, czyli Francuzi e, też tam się pojawiają i też próbują mówić po, po angielsku, więc też macie porównanie. No Po prostu pod tym względem. Mówię, polecam Frontier. Jest, jest muszę, to. muszę to sprawdzić, bo to brzmi dla mnie jak ciekawostka troszeczkę. Pierwszy, pierwszy sezon, co ciekawe, jeżeli ktoś jest te freakiem technologicznym i mówi, ja to tylko oglądam seriale w 4K, to pierwszy sezon jest tylko w HD. Już został zapowiedziany drugi sezon, który pojawi się najpierw na Discovery Channel Kanada. Canada, tak jak się pojawiło, to też z pierwszym sezonem, ale drugi, e, Sezon, z tego co wiem, ma się pojawić najprawdopodobniej na jesień 2017, jeżeli dobrze jeżeli dobrze widziałem. Yy, I powiedziałem, że pierwszy sezon był tylko w Full HD, prawda? Czy tak. Nie? tak, tak, tak. Że w HD. Tak, powiedziałeś że tak, w HD. No tak. i mhm. teraz uwaga. Z tego co wiem, yy, drugi sezon jest na pewno w 4K, a pierwszy sezon z tego co też udało mi się gdzieś tam wyciągnąć. Netflix skaluje i jest w ogóle możliwość to 4K. Jeżeli ktoś ma konto, to takie wiecie, full premium, full wypas, nie? To może sobie to obejrzeć. Nie oglądałem tego w 4K niestety, bo nie mam pakietu kupionego, ale chęciłbym to zobaczył, bo naprawdę Kanada, te, te drzewa, te okolice w ogóle wow, nie, no Ja, no ja, ja nie potrafię... też się czuję zachęcony, naprawdę, zachęciłeś mnie. Ja w ogóle myślałem, że to jest film science fiction, wiesz? Nie, że to jest, to jest, to jest drama, dramat historyczny właśnie to jest, to jest dość ciekawe. Sam, sam byłem w szoku, że, że to się pojawiło. Mam jeszcze w trakcie albo oglądania seriale trochę inne, takie, które mają dwie gwiazdki na pięć, nie? więc o nich się nie będę wypowiadał, bo Hubert mi powie, że to jest geeky <laughs> pleasure, nie? Więc tak, Frontier macie do obejrzenia. Jeżeli ktoś się, się, się, będzie zachęcony, to obejrzeć, jak najbardziej. A ja mam do was pytanie, chłopaki, bo ostatnio odgadaliśmy y, o serialach tych dwóch, które się pojawiły y, przede wszystkim o jednym animowanym, czyli Trollhunters. Sprawdzaliście go? E, nie, jeszcze nie. No, ja też jeszcze nie. O, ale, 10, ale skończyłem no. już serię Niefortunnych Zdarzeń. Dosyć, dosyć ciekawe zakończenie było, bo takie bardzo serialowe, otwarte. Myślałem, że to będzie bo zamknięta, to nie jest, Bo teraz uwaga, z to co jest w serii Niefortunnych Zdarzeń, to jest tylko pierwsze cztery książki, jeżeli dobrze pamiętam. Aha, bo to jest a... jakoś tak, jeden jest, do jeden To dwa, dwa odcinki na książkę jest. Aha, bo ja myślałem, że to jest całkowicie inna historia, a to jest wzięte z książek nie. jeden do jeden, tak? To jest z książki jeden do jeden, dlatego mi się to tak bardzo podobało. Hmm. No proszę. No. No dobra. To tyle o, o moich Netflixowych przygodach w tym tygodniu. Ja muszę tak, jeszcze nawiążę też do seriali. Mogę też, Piotr? Oczywiście. Pesów, bo trochę, coś tam. Na przykład muszę przyznać Hubertowi rację, że Elementary to jest momentami totalny procedural. Naprawdę. Że, że są odcinki, że zdarzało mi się zasnąć. W ogóle tak jak byłem padnięty zupełnie, oglądałem z żoną i tak nie wiedziałem, o czym był mm -hmm. odcinek. No Także jednak ja jest. Ja też po trzecim to jest... sezonie, bo już nie ma tam. No. Znaczy my obejrzymy to, bo moja żona bardzo lubi ten serial, ale też go traktuje, wiecie, tak bardzo mm, bez jakichś tam wielkich aspiracji, po prostu ogląda, żeby mieć tą chwilę przyjemności, on jest krótki i na przykład jak mówiłem o Bridge, który jest totalnie ciężki, ja tu Gabi bardzo go polecam, to jest ciężkie skandynawskie kino, było w poprzednim odcinku pod koniec tam właśnie i to war warto, znaczy jak ktoś lubi oczywiście trudno, y, trudne filmy, tak o trudnej problematyce, no nie każdy... Czasami chcemy tylko sobie odpocząć, a nie y, potem mieć koszmar. No nie, nie wolą Iron Man, nie wolą Batmana. No proste, nie. Tak. Nie, po Black Mirror y, człowiek jest zmęczony, ale warto. No właśnie, Black Mirror ja zawsze. Tu, Piotrek, tak, no, wtedy o, bardzo bardzo Black opierał to się. Bardzo się tutaj. Ja byłem zachwycony, bo to doskonały. Ja jest, się nie e, będę już wypowiadał na temat blisztroga. Black Mirror. Wszystko, co chcecie o Black Mirror wiedzieć, jest jakieś Którymś pięć tam, odcinków tak, wcześniej. Tak, nie tak. tak pamiętam, w którym. Ja, ja wiecie co, mam powoli coś takiego, że się zastanawiam jaki mamy odcinek. To chyba ten moment, kiedy już jesteśmy... ten dróżeni, 28. Tak? Ja wiem, że 28, ale są takie momenty, jak siadałem tak, a który to odcinek? Przysetny tak już zapomnisz. Przysetnym. Ale teraz będzie częściej. Tutaj tworzymy tak, Gaby, dzięki Gabi mamy odcinek. Ja mam jeszcze pytanie do, do Gabi pod względem, jeżeli właśnie jesteśmy przy seriola. się jakieś w tej chwili? Masz jakieś na, na, na stole? Mm. Tak, i to jest Netflixowy serial, którego tytułu nie pamiętam. O jej. A o czym jest to? Może ja a... będę pamiętał. Brazylijskiej produkcji serial. E, brazylijskiej produkcji. To jest komed taka komedia romantyczna? Absolutnie nie, absolutnie nie. Nie. Piotrek, daj się. mi, daj, daj mi chwilę. Nie, bo nie <laughs> ja takich rzeczy ostatnio, więc wiecie. Zaraz, nie zaraz, zaraz. Nie mówimy o Izaurze, wiesz, ty nie mówimy o, o Izałże, żeby było jasne. Nie, bo ja na przykład nie mogę 3%. O, właśnie, 3%. A, tak, 3%. Proszę, a to no ciekawe. Tak. tak, to jest, jest brazylijskie. Ja to jest dla mnie podwójny challenge, bo y, portugalski, którego się uczę, i ogólnie jest to dosyć ciężki serial i troszeczkę, troszeczkę przerwałam, bo e, nie było czasu, ale teraz właśnie chcę do niego wrócić w tym tygodniu i go dokończyć, bo był mega ciekawy dla mnie. Jest jakby społeczeństwo, które e, w wieku 20 lat bodajże przechodzisz taką rozmowę kwalifikacyjną i możesz dostać się jakby na taką zamkniętą wyspę, gdzie życie jest lepsze, bo ogólnie życie na co dzień, tak jak żyją na kontynencie, jest biedą, brudem i tak dalej. Ale jest też ruch, który pracuje jakby od środka, żeby to wszystko rozłożyć, ten cały podział i żeby nie było już tego podziału i próbują się właśnie dostać jakby na tą wyspę, żeby to od środka, od środka zrobić sabotaż. Także też bardzo ciekawy temat. Polecam. No to jest następny serial, który ja chcę obejrzeć. Mam jeszcze tą całą OE, która, która gdzieś tam mi siedzi w głowie, więc nie yes. A poza tym oczywiście, wiesz, moda na sukcesem jak miłość, no tak standardowo, no. jak każdy prawdziwy Polak. Wiadomo, jeszcze trzeba inne te pełne chaty, inne takie, nie wiadomo, bo to tak, tak, przyjaciele, tak. bo to zawsze o, musi lecieć. Nie, nie, nie no, okej, okay, okej, okay, z, z modą na sukces i jak miłość żartowałam, ale przyjaciół to mi tutaj nie, nie niższy, bo to jest mój ukochany serial nie z no, dzieciństwa. Nie ja jestem mega fanem, <grym> ja też przyjaciół. To był dobry serial. <grym> Chorzy doktorzy, nie wiem, czy ktoś oglądał. Tak, tak, tak. Tak, były tak, takie tak, rzeczy. Były, były. Dobra. No teraz mamy piękne czasy, mamy ta, takie... Ja się tak wszyscy tutaj, no, nostalgia nam się załączyła chyba. Tak, tak, ja załatwem w offshore z muzyką kranadą, mój kochany serial z młodości. Naprawdę, ja mam DVD w oryginale i to jest coś, do czego wracam czasami. Teraz muszę sobie podświeżyć, bo ja, nie pamiętam o wszystkich dialogów. Rzeczy, rzeczy, które tak z młodości najbardziej, najdalej sięgam pamięcią, coś co oglądałam, to jest Sailor Moon, więc... Jezu, tak... To było tak piękne ja teraz do tego wracam i zaczynam to oglądać od nowa i dopiero widzę pewne patologiczne rzeczy, które dopiero dorośli widzą. Ale tam <grym> jest dużo takich rzeczy, niestety. Tak, Moon... a ja wiesz, Będę jako trwałem... siedmiolatka nie widziałam. To to wyobraź sobie, jak ja miałem, ja przecież też oglądałem jak mały chłopiec jeszcze najlepsze było to, że na całym moim osiedlu wszyscy oglądali Dragon Balla, ale nie, w tym samym czasie, kiedy był Dragon Ball, leciał Sailor Moon przecież na innym kanale. No Dokonałeś dobrego wyboru. I poleciałem no, na czarodziej z Księżyca. I wiecie, f, e, powiem wam tak. W bezimiennym podcaście, w którym kiedyś nagrywałem, nawet o tym mówiłem. Więc teraz to nie jest jakieś wielkie wyznanie. Ale tak podkochiwałem się w jednej z, z Tak. <gry> No, no jedna okay. czarodziejka była... Taka, ja oczywiście że... chciałam nimi być i tak dalej, no, to, więc... Tak jest, no. chłopiec oglądający bajki, które są stworzone głównie dla dziewczyn, nie? Znaczy, wiesz, umówmy się, żadna czternastolatka zazwyczaj nie wygląda tak, jak wyglądały tamte czternastolatki, ale tutaj... No okej, okay, no to tak to, nie, no, no, tak to już no, wygląda. Inna kultura, inna tak. kultura, inna inna normy, kultura, tak nie zupełnie. Nie. Dobra. Mam nadzieję, że jako, że jako dziecko jeszcze tak w miarę delikatnie do tematu podchodziłeś, bo nie, niektóre rzeczy teraz uderzają jako dorosłą osobę. Je jak jest, to ja, ja wróciłem właśnie i to jeszcze z, tym, ja też. z, z, te, z tą całą z tym całym nowym sezonem, który, wiesz, poprawki, remake i tak dalej. Jezusia Maryjo, nie potrzałbym tego dziecku nigdy więcej. No właśnie. Co, mamo, czemu pozwoliłeś, żeby to oglądała? Ale z drugiej strony moja mama ze mną, jak byłam dzieckiem, oglądała Przyjaciół i jako dorosła zadałam to pytanie. Mamo, obejrzałam to po raz drugi i to jest fajne, ale dlaczego ty mi pozwoliłaś to oglądać? A przecież ty nic z tego nie rozumiałaś. Śmiałaś się jakoś na swój sposób, odbierałaś te żarty. No okej, okay, w sumie też prawda. No, dokładnie tak jest. Dobra, to słuchajcie Są symptomy końca odcinka Dodobnęliśmy do, do końca Udało się to... A bo wiecie, to byłoby śmieszne? Byłoby śmieszne, bo by okazało się, że Hubert zasnął Nie, nie, nie Ale nie. zaczął jeszcze chrapać, na przykład mielibyśmy <śmiech> tak, tak, tak, dźwięki tak, tak, tak, nie, nie, nie, nie, tam świersze powinny <śmiech> tak. Świersze chrapanie co W dobrze. kolejnym odcinku Hubert na pewno damy ci jakoś wyżyć Także słownie mi jest a właśnie możesz, strasznie możesz źle mnie... z tym, że Huberta nie, nie tak jakoś ten. Huberta nie mówić, bo nie, bo gość zawsze nie, może nie, nie, ma... gość, zawsze... gość jest najważniejszy. Oczywiście. O, znaczy, wiesz ja co to. Ja... Mieliście, mieliście taki problem, że waszym gościem była kobieta, a my stereotypowo dużo gadamy. Ja na pewno, więc. No, wiesz, tak. U nas też oczywiście. Poproś pojawi... jeszcze raz. Zaproś jeszcze Oczywiście, jeszcze raz. Nie, nie ma problemu, będziemy zapraszać. Ja, ja Jakbyś coś... kiedyś chciał pogadać o czarodziejce z Księżyca, to ja bardzo chętnie Możemy, przyjdę. Jest. Tak, Możemy dobra, to wtedy się, się zrobi tak y, japońsko. Ja, ja mogę się poświęcić, obejrzę i zobaczę, co o tym pomyślę. Właśnie, moglibyśmy zrobić taką luźną dyskusję, wszyscy oglądamy pierwszy sezon i co o tym myślicie. Powiem wam, że to nie jest głupi pomysł. Szalony projekt. Hubert w to, bo widzisz projekt zawsze. się właśnie utworzył. No i to chciałem usłyszeć. I to jest duch. Dobra. Słuchajcie, to dobrnęliśmy, tak? Udało się. I zanim przejdziemy już tak kończąc, kończąc, ja bardzo bym chciał podziękować Gabi za przyjęcie zaproszenia, które w ogóle pojawiło się szaleńczo szybko i tak jakoś nam się udało. Fantastycznie. Ja, ja zawsze chętnie. Ja uwielbiam kontakt, więc... Ze mną jak z dzieckiem. Nie no, super, super właśnie, że, że nam się udało. Też bardzo dziękuję za zaproszenie i że pomyśleliście o mnie. Eee, tak, no, wiesz, było mi ja... bardzo miło. Ja zawsze bardzo chętnie, jak mogę trochę potrajkotać o Blade Boundzie, bo ja się nim strasznie jaram i to jest właśnie to, że e, cieszę się, że mogę z ręką na sercu powiedzieć, że grałam w tą grę zanim zaczęłam przy niej pracować i to była świadoma decyzja, że chcę przy tym pracować, bo to jest fajne, więc zawsze chętnie o tym pogadam. Mm, no wiesz, jakby też nie patrzeć, jesteś naszym tak naprawdę drugim go gościem, a pierwszym gościem w ogóle płci żeńskiej, więc wiesz, to jest duże, duże trofeum, nie? <śmiech> <śmiech> trofeum <śmiech> <biertowców>. Achievement unlocked. <śmiech> Dokładnie. Zdecydowanie. Female guest unlocked. Dobra, to słuchajcie, do naszych słuchaczy. Oczywiście komentarze. Pod odcinkiem na YouTube'ach, na wszędzie gdzie tam nas słuchacie. Yy, od razu z góry yy, bardzo przepraszamy was za jedną małą rzecz, czyli problemy z podcastem w poprzednim tygodniu. Mamy Tak, mamy niuans techniczny, który jeszcze nie jest zbadany. Yy, ciągle, ciągle badamy temat, wiemy o tym, chcieliśmy was o tym poinformować jakby stricte w ten sposób też, żebyście wiedzieli, że nie zostawimy tego, jesteśmy ciekawi, co tam się w środku dzieje, bo wiemy, że na innych aplikacjach wszystko pięknie działa, więc jeżeli macie yy, Aplikacje na przykład z Windows Phone, która działa pięknie też na IndieSportsie, no problem. iTunes y i Overcast też, też łapią bez problemu. Z tego co widziałem, ten podcast feeder, czy coś tam mi się. Jest ta aplikacja Droda, bo to podcasta na Androida też łapie, więc nie mam pojęcia dlaczego podcast jest jeszcze... Tak, Gawi sobie też poradziła, pobrała po prostu odcinek. Zresztą też jest YouTube, więc Tak, ma, się, się Ja po prostu pobrałam być... plikę P3, tak, wsiadłam tutaj, do wie. autobusu i słuchałam, więc ja, ja w ogóle nie znałam tego świata 150 aplikacji, który jest, ale... No, widzisz, też jest rozwinięte. Jest to wygodne <głos> a, po jest prostu. Mega wygodne. I my na, na, korzystamy tak z tego bo tam masz, masz przede masz wszystkim zapamiętane miejsce, gdzie się było ale wiesz, Nasze... ja, ja miałam przeznaczony czas te trzy godziny, żeby was słuchać od A do Z i tak właśnie uczyniłam, także... A, to super, ojej, dziękujemy bardzo. Nie pauzowałam, tylko w międzyczasie jeszcze pisałam do was, że tak, właśnie was słucham, bo pytacie <laughs> I, i, i tak, wiesz co, to ci napisze PW z taką ciekawostką, <laughs> także reagowałam <laughs> na żywo, ale cały czas słuchałam, bez pauz. Bardzo dziękujemy, naprawdę. Ja też tutaj dołączam się do podziękowań. Hubert też podziękował Oczywiście, no, też się, tak. No. tak, tak. No. Dziękuję Hubert, że, że dziękujesz. Że ja też ci dziękuję. Wszyscy sobie dziękują. Jesteśmy bardzo dziękczynni. Jest, jest fajnie. Najwyraźniej pora temu sprzyja. Tak, dokładnie. Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi. No tak do, do I tak mamy temat, podejrzenie proszę. dobre humory, jak na, to, na tą tragedię narodową, która się stała jeszcze nie jestem gotowa stawić czoła Twitterowi mm. po tym, co Wirtusi zmajstrowali. No bo, bo tam są duże pieniądze, prawda, to już nie jest, to już a, nie ma oni grali tutaj o takich radosnych tych, to dolarów. Dolarów? Jest... Dolarów. Tak, tak, bo ogólnie pula to był milion wow. dolarów, a pierwsze miejsce to było pół miliona, natomiast dla mnie to są bardziej względy honorowe i dla nich też bardzo często to są już po prostu względy honorowe. Hmm. No niestety, szkoda, że im się nie udało, no. Chociaż w meczu naprawdę bardzo fajnie się oglądało. Jeszcze raz to trzeba podkreślić. To jest świetna drużyna, obserwuję ich już od bardzo dawna i są bardzo fajni chłopacy, no także... W ogóle jeżeli taka ciekawostka, jeżeli ja... Wiem, nie... co powiesz. To tak. E, jestem <laughs> dość powiem, że tak się laikiem w tym, w tym temacie, ale po wczorajszym obejrzeniu zdążyłem nadgonić masę informacji, dowiedzieć się i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że Virtus Pro to jest jedna z niewielu drużyn, która nie zmieniła składu od Prawie, że powstania tej drużyny. To tak. jest w ogóle shot, bo cała Virtus. reszta się jest właśnie zmieniają. taką piękną zasadę, przepraszam, że ci wejdę w słowo, mm -hmm. ale właśnie uh, we don't change players, we change roles. I oni Najwyżej mogą się zamienić, ktoś inny wejdzie w rolę tego poprzedniego, jeden przejdzie na AWP, jeden zrezygnuje z niej, ale cały czas wierzą w swój silny skład i to naprawdę się sprawdza i to już od tylu lat to jest taki jeden żywy organizm, który po prostu działa, także brawo wy chłopacy. No, dokładnie no, mam nadzieję, tak. że nasz podcast też tak przetrwa w takim składzie, mam nadzieję. Tylko gdzie ta Diana w ogóle? Właśnie, bo Piotrek. Nie powiedziałeś, że, tak, że, że Nie Diana powiedziałem, nie że nie Diany ma. nie ma, tak? O, kurka wodna. Ale to to nie jest tak, że ją uśpiliśmy. To nie jest tak, że Diana śpi pod stołem, bo już nie Dobra, mogła to... słuchać o Playboundzie. Znaczy, no nie, to nie, była. Właśnie, nie no, jest tak. Diana jak najbardziej miała być w tym dzisiejszym odcinku. Niestety nagle wypadły jej inne ważniejsze rzeczy typu konferencje. I niestety nie mogła się stawić na... No, na... Skutki uboczne konferencja, bym powiedział. Skutki uboczne konferencje, konferencje tak, enikmatyczne, tak, enikmatyczne. Jeżeli ktoś był na różnych konferencjach, to wie o co chodzi. <słuch> Rzeczy samej. No, liczę na to, że tak jak Virtus.przetrwamy. A właśnie prac, zrozumiałam. Przetrwamy, <laughs> przetrwamy tak mroki. To pomyślałam o jaka była. Przed, przetrwamy zawir zawirowania dziejów. Ja już o to zadbam. Życzę wam to, tego. Przetrwał, tak. żeby się mogli na przykład w odcinku setnym powiedzieć o Blade Boundzie. Że ja jeszcze ciągle będę wgrał, grał. Te, to jest no, ciekawe. Może, może wtedy będę ja mu odpowiedzieć i gram na wilka. W w ogóle, wiesz co? Sprowokujemy cię do tego. Myślę, że ja i Dominik, jak tylko wejdzie to na iOS-a, sprowokujemy cię do tego, żebyś grał, także izi, tak, poczekaj. <gryst> tak, dostaniesz pracę domową, że masz generalnie pograć i notatki. To jezu, mój iPhone odrócić. 5 nie wyrobi. Ja, to wyrobi. Radę, radę. Spokojnie, przecież wiadomo, mają takich speców, tam artifacts, że optymalizują idealnie, więc wiesz... Dobra, nie ma tutaj. To tak, oczywiście wszyscy, wszyscy moi specy, jeżeli ktoś jeszcze słucha do tej pory, jesteście najlepsi i optymalizujecie jak nikt inny. Żaden tak nie optymalizuje. O. Aha, bo jesteśmy na Śląsku, tak? Tylko warto jeszcze raz podkreślić, tak. że Artifex jest na Śląsku, więc żaden tak nie optymalizuje. A jak, właśnie, jak nasi... A propos Śląska, to przypomniało mi się temat, że Hubert mówił o tym o smogu w ogóle. To tak, koniec już całkowicie. Chciałem o tym wspomnieć. Tak, Jak to u was jest smogiem? Alert smogowy Hubert nie, sprawa, nie, to, to W Krakowie. Tam można wycinać i brać nie, nie, ze sobą ten smog. Zupełnie, <laughs> zupełnie chciałem. Ale nie. Ale tam Katowice też jest ogólnie chłopem. Jest, jest źle. To jest przemysłowe niestety. No, no, powiem teraz wam szczerze, że, że przesą, jest, Tak. tak. Bo, a dlaczego o tym mówię? To jest krótki follow up z odcinka, tam dwa wcześniej, bo w ogóle przez Huberta Słowa zacząłem jak przejmować się tym tematem, moim oddychaniem i kupiłem sobie Machę, taką antysmogową. Ale jakąś ładną, czy taką, czy taką jakąś ciekawszą, tak, tak, taką ładniejszą, no. no. A w nich I powoli... się wygląda kanibal one są czadowe. Wiem, <laughs> nie, ja mam taką z filmu Dragon Mask kupiłem i powiem szczerze, że będę naprawdę, trzeba się zacząć tym przejmować i Jak najbardziej, i nasze jest zdrowie jest temat, najważniejsze. Naprawdę. Oczywiście, że tak, bo słuchajcie, no prosta rzecz. Jak nie będziesz miał zdrowia, nie będziesz miało się zdrowa do Blade Bonda. Proste. Jak nie, nie, będziesz, jak nie będziesz miał siły, to nie pograsz. No w cokolwiek Trzeba byś chciał nie pograć, grać. to dokładnie tak. Chociaż Trzeba. Blade Bonda się przyjemniej gra leżąc w łóżku na L4. No. Oj tak. Ja nawet jak miałem wysoką gorączkę, to tam te daily robiłem uczciwie. Także można. Ech. Ech. Chciałam, no. tylko, chciałam tylko poświęcić dwie sekundy, żeby pochwalić twoją postawę, chwalę twoją postawę, <laughs> Dobra. ale zmęczyliśmy no. dzisiaj tym Bladeboundem ludzi. No bardzo, bardzo, jakby to to ja to ja poziom ja ogóle... sam się nie zrobi. Szacun, <laughs> szacun, szacun jeżeli was. dotrwaliście. Wiesz, wiecie co, chyba nawet będę, będę miał temat odcinka, tytuł odcinka taki w pełni. No nie? wreszcie, bo zawsze po kilku dniach dopiero mamy, jest wielkie zastanawianie się, co to miało być. Więc dobrze. Więc powiem Wam. Dobra, Piotrek, kończ, daj mi spokój gościowi, bo nam tutaj zaśnia. Hubert już na pewno już tam. Hubert już na spadnie. Dobra, słuchajcie. Tak, z Hubertem już mamy odlot. Jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję tak naprawdę i Dabi, jako naszemu gościowi, i też Chłopakom, bo też się w końcu zebrali i przyszli za nadranie tego 28 odcinka. I jeszcze raz, dzisiaj ze mną w studiu była. Gabi <śmiech> z To ja, dziękuję bardzo. O, wiesz, pożegna się ładnie, nie? <śmiech> Cieszę się, że nie podjęłaś drugiej próby mojego nazwiska. <śmiech> A to Ani trochę, nie to będę próbował. <śmiech> dzięki wielkie jeszcze raz chłopacy i dzięki wszystkim, którzy przetrwali i wysłuchali mojego jojczenia. Dzięki. E, do Hubertowi będzie. też, dziękuję. No, bo spał, nie? I teraz trzeba go trochę obudzić. I oczywiście Dominikowi, który tutaj mi też pomagał w trakcie tej, tej Bardzo całej Bardzo proszę, zawsze chętnie ci pomogę wchodzić w słowo. Uwielbiam to. Wiem o tym. Oczywiście odcinek prowadziłem ja, czyli Piotr Zaborowski i słyszymy się już za tydzień w 30. odcinku. Właśnie 30. W ogóle, 30. No, więc tak. Nie, do 29. Pomyliłeś. A 29. A to jeszcze, to za dwa tygodnie. O nie, A... to za dwa tygodnie może mnie nie być. Oj, dobrze. <grystanie> <grystanie> Możecie zrobić coś takiego, jak e, Gonciarz i po prostu jednego odcinka nie zrobić i niech, niechaj to będzie odcinek widma. Ho, ho, no, o. Się. On się. Tak, on tak kiedyś zrobił. Mm -hmm. Zobaczy się. Dobra. Takie taktyki to jeszcze raz. dzięki bardzo. I cześć. Hej, hej, cześć. cześć.